Po wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, co to będzie, a właśnie, że będzie w Radiu Paranormalium, kolejna audycja będzie, kolejna audycja na żywo, świadomy sen nasz drugi świat, witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, zarówno tych zgromadzonych przed komputerami, tych ze słuchawkami na uszach i smartfonami w rękach, jak również tych z zgromadzonych dosyć licznie dzisiaj na naszym czacie na www.paranormalium.pl po tej stronie Marek Sęk i Velios a po drugiej stronie Skype'a są lub będą z nami już za chwilę ponieważ niektórzy musieli na moment wyjść Dawid Rudnicki, jest również Mateusz Witamy. Mariusz Sobkowiak z Ruchu Aeronautycznego. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy oraz jeden z naszych dzisiejszych gości, Amros. Witam wszystkich. Audycja cały czas jest realizowana na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Nóż, nasz Skype radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na naszym radiowym gadugadu -gadu pod numerem 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i o Neuronautów, a także na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu. A dziś będziemy sobie dyskutować o zjawiskach paranormalnych w LD. Oddam już może teraz mikrofon naszym ekspertom, Oneironautom oraz słuchaczom, którzy dzisiaj również będą brać udział w naszej audycji może na początek Mariusz Sobkowiak Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie na tej audycji no właściwie w dzisiaj proszę państwa wraz z tego, że na zajmuję się służeniem wiedzy dotyczącej snów, śnienia obalaniem mitów które również snów dotyczą o, z tego co wiem Mateusz Maga do nas dołączył, także witam serdecznie Mateusza Ee, to chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tym, co jest związane ze snami, a czego do końca udowodnić się nie da, bo jest całe spektrum takich zjawisk dotyczących snów, zjawisk, które nazywamy y, paranormalnymi, zjawisk, które są niewyjaśnione. Należałoby chyba zacząć od tego, że samo zjawisko świadomego śnienia kiedyś było uznawane za y, właśnie takie tajemnicze, ezoteryczne wręcz do czasu, kiedy udało się za pomocą badań prowadzonych przez yy, laberza, chociażby udowodnić, że, za pomocą kontrolowanych ruchów gałek ocznych, y, że coś takiego jak są świadomy jak najbardziej istnieje, mimo że i yy, dzisiaj wielu, wiele osób, również prominentnych osób ze świata nauki y, ma pewne problemy z zaakceptowaniem faktu, iż możliwe jest posiadanie świadomości we śnie i kontrolowanie tego świata cennego. Y, to jednak wiemy, że jest to możliwe, pisze się na ten temat, prace doktorskie, y, Książki, które tego dotyczą, były przez nas omawiane na jednej z audycji yy, Nasz Drugi Świat. Yy, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co, czego udowodnić jeszcze się nie da. O tych wszystkich niezwykłych zjawiskach, które ze nami są yy, związane i powiązane po to, żeby yy, zastanowić się, czy coś takiego mogłoby być możliwe ewentualnie, żeby obalić mity dotyczące tego typu zjawisk. Yy, chyba jeśli rozmawiamy o snach, jeśli rozmawiamy o śniegu i o takich zjawiskach tajemniczych, paranormalnych, bo o czym można byłoby rozmawiać na antenie radia Paranormalium, to należałoby zacząć od snów proroczych, od snów proroczych, czyli takich snów, w których pojawiają się elementy, które uznajemy za zapowiedź czegoś, co zdarzy się w przyszłości. Chciałbym zacząć od opowiedzenia pewnej historii dotyczącej właśnie snów, proroczego, ale zanim zacznę o tych smach proroczych, to taki krótki, szybki test. Podam Państwu kilka słów, kilka pojęć i zachęcam do tego, żeby spróbować te słowa, te pojęcia zapamiętać. Nie zapisywać, zapamiętać. Podam je dość szybko i przejdę do opowieści, którą chciałbym Wam opowiedzieć. Następująca lista słów. Spróbujcie je zapamiętać. Lampa, skała, jabłko, Robak, zegar, niemowlę, koń, miecz, ptak, biurko. Taka lista słów, spróbujcie ją zapamiętać, zostawmy ją na chwilę. Teraz chciałbym Wam odpowiedzieć o pewnej historii dotyczącej snów, badań nad snem, dotyczących właśnie snów proroczych. Mam mianowicie na myśli pewną katastrofę, która miała miejsce w październiku 1966 roku w południowej Walii, w miejscowości Aberfan. Otóż w tej miejscowości, w miejscowości Aberfan znajdowała się kopalnia, kopalnia nieużytkowana właściwie już wiele lat i część tych materiałów odpadowych, które były związane z wydobywaniem węgla z podziemi, w tej kopalni, składowano pod ziemią i większość nagromadzonych tych właśnie materiałów odpadowych zaczęła gromadzić się na stromych zboczach w okolicach wzgórz, gdzie zlokalizowana była kopalnia. I 21 października, 21 października 1966 doszło do katastrofy. Mianowicie w pobliżu znajdowała się szkoła, miejscowa szkoła, do której chodziło dzieci, kilka klas w takiej lokalnej szkole. W momencie, kiedy uczniowie opuszczali szkolną aulę i odśpiewali pieśń religijną, co jest chyba... No, najbardziej druzgocące. Ja nie ukrywam tego, że jestem ateistą i każdy taki akt, który świadczy o tym, że e, w momencie, kiedy ludzie wnoszą swoje modły do Boga, on częstuje ich w czymś takim jak e, katastrofa, to rzeczy, które naprawdę trudno mi e, wyjaśnić, trudno mi e, w jakiś sposób znaleźć wytłumaczenie tego. Więc dzieci wychodząc z auli szkolnej śpiewały religijną pieśń All Things Bright and Beautiful. I tak sobie, kiedy wychodziły i zmierzały do klas szkolnych, e, uderzyła lawina błotna. Także wszystkie te things Bright and Beautiful uderzyły w tą szkołę. Składowane od lat w okolicach wzgórz, kopalni. E, na miejsce tragedii przybyli oczywiście policjanci, zaraz przybyli rodzice, którzy zaczęli rozkopywać to rymowisko, bo lawina błotna właściwie zmiotła szkołę. SMS-a głosowego? się mnie, bo węta nie ma. Wiadomość od 723-290. No to już 895. wiemy, kto tę wiadomość wysłał. Otrzymana na w dniu 20 grudnia 20... Chyba Robert. Dobrze, już, już będę wiedział. Chyba Robert. Coś się chciało z Robertem Stacja, Ja się później się z nim skontaktuję. W każdym razie lawina błotna w 1966 zmiotła szkołę południowej wali w Aberfan. Zginęło 139 dzieci, w tym pięciu nauczycieli. Drugi dzień po tej wielkiej katastrofie w Aberfan do tej miejscowości przybył psychiatra. Psychiatra nazywał się John Barker. Barker zajmował się od wielu lat zjawiskami paranormalnymi, badał takie zjawiska i chciał znaleźć odpowiedź na pytanie, mianowicie czy ze względu na rozmiary tej tragedii ponad 120 dzieci martwych. Czy się, czy znajdą się jakieś osoby, które mogą mieć przyczucia? Prorokesny, które przewidywałyby nadchodzącą tragedię, nadchodzącą katastrofę Robert O, chyba Robert do nas dołączył, tak? Tak, witam. Cześć Robercie, ja pozwolę sobie skończyć historię. Fajnie, że jesteś. Dołączył do nas Robert Niemiec z ruchu neuronautycznego. Tak. Tak, gdyby ktoś po głosie nie poznał. Tak, Aberfan, dwa dni po katastrofie i w gazecie Evening Standard zamieścił apel do czytelników z prośbą o kontakt z tymi, którzy mieli jakieś przewidywania w związku z katastrofą, z Aberfan. Nadeszło bardzo wiele właściwie takich relacji od rodziców, uczennicy, od samych uczniów. Większość relacji dotyczyła właśnie... Snów, które odnosiły się do tego, że, że szkoła zniknęła, że szkołę przysypało coś czarnego, y, dzieciom śniły się, że są uwięzione y, w szkole podczas tej y, katastrofy. Także wydawałoby się, że wiele, bardzo wiele relacji y, sennych przewidywało nadejście katastrofy w Aberfan. John Barker był pod tak dużym wrażeniem y, tych relacji, które które otrzymał, że stwierdził, iż coś takiego powinno być wykorzystywane. Powinniśmy korzystać z tych niezwykłych przekazów, które pojawiają się w trakcie marzenia synnego, po to, żeby móc przewidywać katastrofy i odpowiednio reagować. Dlatego w tym samym roku, kiedy miała miejsce katastrofa, w 1966 nałożył brytyjskie biuro do spraw przeczuć. Brytyjskie biuro do spraw przeczuć. Pracownicy tego biura zwracali się do opinii publicznej z prośbą o, przepisę, o przesyłanie opisów słów proroczych i wszelkich możliwych przeczuć dotyczących yy, tragedii, katastrof, które miałyby się wydarzyć w przyszłości. Yy, przez kilka lat istnienia brytyjskiego biura do spraw przeczuć wpłynęło do niego około, tysiąca, około tysiąc opisów yy, dotyczących przeczuć słów proroczych, yy, które przewidywały katastrofy, które miały nadejść. A jak się okazało jednak yy, ogromna większość Tysiąca zgłoszeń, które wpłynęły do biura, pochodziło od zaledwie sześciu osób przekonanych o tym, że posiadają dar e, proroctwa i niczym e, biblijnemu e, Dawidowi w ich Snach przychodzą odpowiedzi dotyczące tego, co miałoby nadejść. E, wiemy przynajmniej o jednym z tych donos biura, które sprawdził, niejaki Alan Henscher, 40-latek który specjalizował się właściwie w przewidywaniu katastrof, katastrof lotniczych. W 1967 skontaktował się z biurą, żeby poinformować e, o tym, że John Barker, John Barker, czyli założyciel tego biura umrze. Założyciel tego biura e, zginie. E, I na ironii jak na ironię mogłoby to zakrabać, e, Barker zmarł nagle Rok później po otrzymaniu y, tego donosu od Anna Henschera. Żeby było zabawnie, wcześniej zdążył jeszcze opublikować książkę pod tytułem Śmiertelnie Przerażony, który twierdził, że przepowiednia dotycząca własnej śmierci, jeśli usłyszymy taką przepo przepowiednię, może to doprowadzić do osłabienia naszego systemu immunologicznego i w końcowym efekcie doprowadzić y, do zgonu. Możemy się zastanowić, czy tak było w przypadku Barkera, czy też mieliśmy do czynienia z rzeczywiście spowiedzoną się Przepowiednią, która do Brytyjskiego Biura do Spraw przeczyć yy, trafiła. Po kilku latach British miesiąc było musiało zakończyć swoją działalność, ponieważ zabrakło im yy, funkcji. Powinniśmy teraz się zastanowić, yy, o czym świadczą te badania, które prowadził Barker, te opisy snów kleroczów dotyczących katastrofy w Aberfan. Czy rzeczywiście jest możliwe, że nasz umysł, nasz mózg w momencie, kiedy znajduje się w stanie śnienia, może otrzymywać jakieś zwykłe mm, informacje dotyczące tego, co mogłoby nadejść, co mogłoby się wydarzyć. Podałem Państwu taką listę słów. Na samym początku, kiedy zaczęliśmy audycję, 10 słów. Teraz chciałbym zwrócić się do Was z prośbą. Specjalnie opowiadałem tak długo, żeby ewentualnie trochę Wam w tej pamięci namieszać. Żebyście znaleźli coś do pisania, jakąś, jakiś długopis, ołówek, cokolwiek, mazak i kawałek kartki, bądź czegokolwiek, na czym moglibyście pisać. Naprawdę kawałeczek niewielki. Jeśli nie mamy, piszmy na swojej własnej dłoni, ewentualnie na łudzie koleżanki, która siedzi obok. Ja tak robię. Polecam serdecznie. Także jeśli każdy już znalazł coś do pisania, jeśli każdy znalazł kawałek jakiejś, jakiejś, jakiejś kartki, na której mógł zapisywać, to poproszę Was o to, żebyście spróbowali sobie przypomnieć te 10 słów, które Wam podałem. Żeby nieco ułatwić, bo... Podałem je dość szybko i było to właściwie już kilkanaście minut temu. Podam tam pięć słów, które są związane z niektórymi z tych wyrazów z, dziesięcio, z, dziesięcio, z listy zawierających dziesięć słów. Także podam wyrazy, które są związane z pięcioma z tych słów, żeby ułatwić Wam przypomnienie ich sobie. Światło, czas, owoc, galop, skrzydła. Takie pięć słów, które są związane z, z y, częścią z tych dziesięciu, które wcześniej podałem. Światło, czas, owoc, galop, skrzydła. Próbujcie teraz przypomnieć sobie tą pierwotną listę zawierającą dziesięć słów. Zapiszcie je na kartce tyle, ile będziecie w stanie sobie, sobie przypomnieć. Człowiek, który jest y, autorem tego te testu dotyczącego zapamiętywania, Richard Richard Weissman, jest przekonany, że w tej liście, którą próbowaliście teraz wypisać, która miała wam pomóc przypomnieć sobie te dziesięć słów, które podałem na początku, jeśli pojawiły się jakieś słowa, jeśli rzeczywiście pamiętaliście je, to prawdopodobnie przypomnieliście sobie takie słowa jak lampa, jak zegar, jabłko, koń, ptak, te pięć słów, które wśród tych dziesięciu się pojawiły pojawienie się innych jest już dużo mniej prawdopodobne, ale te powinniście sobie przypomnieć, jeśli staraliście się chociażby w jakiś sposób e, zapamiętać słowa w tej z tej listy zawierającej dziesięć, e, dziesięć słów, o których wcześniej mówiłam. Jak właściwie poszło? Chłopaki, pytam teraz panów, którzy są razem ze mną w audycji. Trzy słowa. Trzy słowa. Dokładnie. były w nich te, które... Wymienione? Do ojca prowadzącego. <głos》> Ja aktualnie nie zrobiłem tego, ale bo muszę coś. Nie, nie udało się zapamiętać 6. No to ja byłem troszkę słaby. 4 na to 10, 10 i żadne nie było związane z tym, co to czytałeś przed chwilą. Och, to brawo, to tutaj gratuluję. Dość niezwykłe. W każdym razie, w momencie, kiedy przeprowadza się ten test, test dotyczący zapamiętywania, większość osób przypomina sobie właśnie około pięciu słów i zwykle są one związane właśnie z tymi, które podałem, czyli słowa lampa, zegar, jabłko, koń, ptak. Jeśli nasi słuchacze przeprowadzili ten test, słuchając naszej audycji, to mogą sprawdzić, czy rzeczywiście tak to wygląda. I możemy to odnieść do sytuacji związanej ze snami, z tym ze snami, ze snami proroczymi, jak to zresztą uczynił Richard, Richard Weissman. Mianowicie... Jaki jest związek? Krótko mówiąc, mamy mnóstwo snów w ciągu naszego życia. Każdej nocy przynajmniej cztery sny. Również wiele, bardzo wiele wydarzeń przydarza wam się na jawie. Większość snów nie ma żadnego związku z realnymi sytuacjami, z tym, co dzieje się w naszym życiu, w przyszłości, po tym, jak się nam przyśniły i szybko o tych snach zapominamy. Ale od czasu do czasu jeden z waszych snów ma jakiś związek z tym, co zdarzyło się w rzeczywistości, z tym, co zdarzyło się w naszym realnym życiu. Wtedy nagle bez trudu udaje nam się przypomnieć sobie swój sen i przekonujemy samych siebie, że w jakiś sposób, w jakiś magiczny sposób przewidzieliśmy w tym śnie przyszłość. A jest to możliwe właśnie dzięki temu, że pojawiły się jakieś elementy zbieżne z tym, o czym wcześniej śnieliśmy. A wziąwszy pod uwagę to, że większość osób swoich snów nie zapisuje. Właściwie, nie wiem, czy robi to ktoś poza neuronautami, a to i tak nie wszystkimi, więc snów nie pamiętamy dokładnie, natomiast kiedy jakieś zdarzenie za dnia pokryje się z tym, co nam się śniło, z jakimś elementem naszego snu, to wtedy ten sen przypominamy sobie i mamy też tendencję do naginania tego, co nam się śniło, do tego, co wydarzyło się w rzeczywistości. I dlatego takie sny najczęściej też pamiętamy. Sny, które później nazywamy proroczymi jak to się odnosi do snów proroczych, które zebrał John Buckera, które dotyczyły katastrofy w Aberfan w październiku 1966 roku? E, otóż od wielu, wielu lat, od momentu, kiedy zamknięto kopalnię znajdujące się na wzgórzach przy Aberfan w południowej Walii, władze ostrzegały przed tym, że zgromadzone tam hałdy stanowią ogromne niebezpieczeństwo w tym znajdującej się blisko szkoły. E, od czasu do czasu o tym niebezpieczeństwie informowano w mediach. Były pisane listy przez miejscowych aktywistów, że należałoby coś z tym zrobić. Takie informacje docierały do osób, które zamieszkiwały Aberfan, na pewno do rodziców dzieci, które chodziły do miejscowej szkoły i miały wpływ również na to, o czym te osoby śniły. Stąd nie dziwi się, że tego typu niepokoje które były spowodowane informacjami, które do nich docierały, znajdowały później swoje odzwierciedlenie w tych snach. Y... Dlatego sny o tym, że szkoła zniknęła, że została przesypana przez coś, przez coś czarnego. Wiele y... tych snów mogło zawierać także elementy, które są nielogiczne i nieracjonalne, ale o tym już nie pamiętamy. Tak jak mówię, w momencie, kiedy coś się dzieje, y... przypomina nam się sen, w którym znajdował się podobny element Naginamy go właściwie do tego, co się wydarzyło, bo niewielu z nas sny zapisuje, a możemy, możemy być właściwie pewni, że nie pamiętamy snów z pełną dokładnością. No, to działa na takiej zasadzie jak horoskop czy wróżby. Jak już znamy wróżbę czy horoskop, a potem nam to się przytrafi, to jesteśmy pewni, że to jest magiczny zbyt okoliczności. Tak, a działa to właściwie. Na no zasadzie po pierwsze przypominania, czyli do tego, żeby sobie coś przypomnieć, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, informacja musi być umieszczona w naszej głowie. Na przykład coś nam się przyśniło, zostało w naszej głowie zapisane. Druga rzecz to bodziec wyzwalający. Bodziec wyzwalający, czyli na przykład jakieś wydarzenie z życia na jawie, które, kiedy ma miejsce, sprawia, że nagle wspominamy sobie o tym śnie, który śniliśmy jakiś czas temu. I wtedy wydaje nam się, że ten sen był właśnie yy, proroczą zapowiedzią tego, co się wydarzyło. Na temat snów proroczych ja mam swoją teorię, nie, że tak. mam nawet teorią, że nasz mózg przetwarza informacje z naszego życia i przekazuje nam najlogiczniejszą, znaczy czasami może nam przekazać najlogiczniejszą, yy, znaczy najlogiczniejszą sytuację, które, które mo, która może wyniknąć Właśnie z tych snów, jak się, jak się nasze życie może potoczyć z informacji zebranych na przestrzeni y, tam paru dni wstecz. I ogólnie nasz nas, nas mózg działa tak, z czasem y, jakby to powiedzieć, zapisuje sobie historię do tych, do tych rzeczy, które pamiętamy. Czyli na przykład to widać, do, bardzo dobrze to widać na podstawie y, dzieciństwa naszego. My pamiętamy że na przykład byliśmy z kolegą nad stochą, tak naprawdę okazuje się, że poszliśmy na blisko grać w piłkę. I nasz mózg dopisuje sobie taką właśnie część historii, żeby wszystko układało się w logiczną całość i żeby naj jak najłatwiej było nam to wyjaśnić. I podobnie może być z nami. My zapamiętujemy te sny, nie pamiętam dokładnie ich treści. I podobna sytuacja pojawia się w naszym życiu codziennym. Mózg automatycznie tak jakby edytuje ten sen, -sen tak żeby pasowało do tej sytuacji i tak jakby pojawia się efekt déjà vu, tam déjà vu to dowolny. A może Amroth no, chciałby tak. coś dodać? No, zgadzam się z tobą właśnie, bo mózg po prostu tak jakby zbiera te informacje przez na przykład kilka dni, różne sytuacje, które nam się przytrafiły, no i później je przedstawia je na przykład za pomocą takiego snu dlaczego nie? To jest bardzo logiczne nawet. Yy, ale jest podobnego zdania ale tu trzeba byłoby dodać że nasz mózg yy, niewielką część naszego potencjału umysłowego wykorzystujemy na jawie, świadomie. reszta kryje się w podświadomości a to ona ma główny głos w snach a spuścić ze smyczy taką dużą moc obliczeniową to faktycznie może dojść do przewidzenia czegoś, czymś na kształt dedukcji. Zgadzam się, że niektóre rzeczy rzeczywiście są zapisywane w naszym mózgu bez udziału naszej świadomości. Właśnie w podświadomości yy, nasz mózg zauważa znacznie więcej, niż do naszej świadomości dociera. Dzięki temu może przewidywać pewne rzeczy, które mogą mieć miejsce dzięki temu, że zauważa szczegóły. I takie informacje mogą nam być przekazywane we śnie. Natomiast nie jestem przekonany, że mogłoby to dotyczyć przewidywania e, jakichś wielkich katastrof, czy czegoś, co zdarzy się w zupełnie innym miejscu e, niż to, w którym my się znajdujemy. Takie sny, e, takie przekazy od podświadomości dotyczą najczęściej nas samych e, i to w dużej mierze naszego życia. Zapamiętywanie, zapamiętywanie snów, jeszcze tylko do końca zapamiętywanie snów i ich późniejsze odtwarzanie, to musimy pamiętać, że tak jak mówił tutaj kolega, pamięć nie działa na zasadzie odtwarzania taśmy, czegoś, co zostało nagrane. Tak naprawdę jest to proces bardzo kreatywny i w momencie, kiedy próbujemy sobie coś przypomnieć z przeszłości, a tym bardziej coś tak mglistego jak sen. Bardzo często pomijamy pewne rzeczy i dostosowujemy go do tego, dostosowujemy to, yy, ten sam, który nam się przyjśnił, do tego to miała miejsce. Ja muszę tutaj powiedzieć, że las takie coś podobnego, że słyszę, no, że nie są yy, bezpośredni matematyki i następnego tego no. ja nie zdałem. Tak, przecież nie zdałem. Żebym się nawiązać do tego, co Mariusz mówił, że przewidujemy... Yy przewidujemy rzeczy, które nie dotyczą nas, tylko dotyczą tam, od, od, tam yy, odległych krajów. Yy, trzeba wziąć pod uwagę, że świat jest ogromny. Na świecie żyje miliardy ludzi i snów w ciągu tam dajmy przykład roku mamy bardzo dużo. 7 może razy 4 razy 365. No coś takiego. No i dajmy przykład, że śni nam się jakaś katastrofa samolot, samolotowa, tam, czy tam lotnicza byle gdzie leciał samolot i się rozbił. I z czasem tam na przykład, dajmy przykład po miesiącu zaczynamy to częściowo zapominać i mózg to edyt, znaczy, no, edytuje, modyfikuje tam jak to woli, które słowo. No, a zgodnie z tam ze swoimi potrzebami. My Możemy pamiętać, sen, ten sen jednak nie musimy. I nagle na świecie, w, nie wiem, gdzieś na Jamajce, w Florydzie albo gdzieś zdarzyła się taka właśnie katastrofa lotnicza. I my sobie tak przypominamy, wow, przecież nam się to śniło. Jak to jest możliwe, to jest sen proroczny w ogóle. A tak naprawdę to może mieć mało związane ze snem proroczym. Ogólnie może mieć mało w związku z naszym snem, jedynie może się bawić ten wspólny aspekt y, katastrofy lotniczej i tyle. A resztę no, w nasz mózg. No, no taki sen to też może być przypadek, nie? Bo no na przykład akurat na się trafił taki taka katastrofa i, i taki przypadek, nie? Zwykły po prostu. Mnie się w tej chwili przy, e, przypomniał ciekawy przypadek, który kiedyś był prezentowany w e, mainstreamowej stacji TVN w programie Niedowiary. Tam e, był, występował kiedyś taki, nie wiem, jasnowic, który właśnie wróżył na podstawie swoich, swoich snów i on podobno wywróżył coś takiego, że prześniło mu, mu się nazwy dwóch miast tureckich, Izmir i Izmit. Izmir. I właśnie na tym samym, no, podobne, podobne nazwy miast, ale na tym samym chyba równoleżniku. Nie wiem, nie znam się na geografii. Znajdowały się, bo już się niestety nie znajdują, wieże World Trade Center, z tego co pamiętam. No i jakiś tak, czas właśnie. później miała miejsce wiadoma katastrofa. Widzisz, jak to jest uogólnienie. Przyśniło mu się dwie, dwie miasta, dwa miasta co, mia, co miało wspólnego te dwie wieże z tymi miastami. No podobieństwo tak, dwóch wież. Wieże były prawie że identyczne. Nazwy miast również są prawie identyczne, poza jedną literą. Izmir i Izmit. Więc facet po prostu stwierdził, że to, to był sen proroczy zapowiadający katastrofę na Wood Trade Center 11 września. Znaczy, to patrz, ja, mi się wczoraj śniło, że moja mama zje czekoladę, a dzisiaj zada kurczaka, dajmy przykład. To też jest sen proroczy? To jest bardziej zbieg okoliczności. I o, o, takie jakby koloryzowanie tego, co nam się śniło. No, po prostu przypadek taki, nie? Tutaj hmm. Wziął pod uwagę fakt wielości słów, które się pojawiają i tego, jak wiele elementów jest w nich zawartych, a później jak wiele zdarzeń może się w rzeczywistości wydarzyć. I gdyby to wszystko połączyć, doszlibyśmy do wniosku, że mówimy o tym, o czym kiedyś wspominałem, mianowicie już w XVIII wieku, w 1713, szwajcarski matematyk Jakob Bernoulli w swojej książce Ars Conjectandi sformułował, Pewne twierdzenie, dzisiaj znane jako twierdzenie bądź prawo Bernoulli'ego. W oryginale brzmi to następująco. Z prawdopodobieństwem dowolnie bliskim jeden można się spodziewać, iż przez dostatecznie wielkiej liczbie prób częstość danego zdarzenia losowego będzie się dowolnie mało różniła od jego prawdopodobieństwa. Co to właściwie znaczy? Co to znaczy dla matematycznego laika, dla kogoś, kto matematyki nie lubi? Chyba najlepiej wytłumaczył to klasyk y, science fiction Stanisław Lem y, w sposób następujący. Jeśli 10 milionów mieszkańców wielkiego miasta co noc śni, to jest właśnie zupełnie prawdopodobne, czyli normalne, że niewielki ułamek tych milionów, na przykład 24 tysiące, wyśni śmierć jakiejś bliskiej osoby. Z kolei jest też prawdopodobne, że w ciągu najbliższych tygodni komuś z tych 24 tysięcy ludzi zemrze bliska osoba. Biorąc pod uwagę fakt ogromnej liczby snów, które przytrafiają nam się każdej nocy, ogromnej liczby elementów, które są w tych snach zawarte i ogromną liczbę zdarzeń, które mogą się wydarzyć w naszym życiu na jawie, to byłoby nieprawdopodobieństwem, żeby nie przyśniło nam się coś, co później nie miałoby odzwierciedlenia rzeczywistości. Jest to jak najbardziej jak najbardziej logiczne. Ja Można się że... zastanawiać na tym, dlaczego jesteśmy tak głęboko poruszeni tym, że treść niektórych snów jest zgodna z tym, co wydarzyło się w rzeczywistości. Moglibyśmy być zaskoczeni, gdyby tak nie było, bo zaprzeczałoby to prawu e, logiki, prawu prawdopodobieństwa. A myślę, że każdy słuchacz powiedział chociaż raz wow, to mi się śniło. No tak, ale tak jak mówiłem, w wielu przypadkach jest to uogólnianie tych snów. Bo myślę, bardzo, że większości... bardzo ciężko... Bardzo ciężko jest znaleźć sen, który w 100% będzie się pokrywał z rzeczywistością. Nawet nasze wspomnienia zjawy takie nie są. Postawisz trzy osoby, każdy tak. się opisać, stać pomarańcze, każdy opisze ją inaczej, a co dopiero snegu, gdzie tam się dzieje wiele różnych rzeczy, jeszcze pamiętamy je jak przez mgłę w większości. Tak, dokładnie, bo w snach do w zasadzie nie ma czegoś takiego, że wszystko potwierdza się ze stuprocentową dokładnością. Ja przykładowo teraz w zasadzie się nie odzywałem i to było dosyć dziwne, bo tutaj w pierwszych audycjach dałem się poznać jako osoba, która, no powiedzmy ma jakieś doświadczenia z takimi powiedzmy w cudzysłowie zjawiskami paranormalnymi, tak? Natomiast przykładowo nawet w moich doświadczeniach, które ja mam i do których ja teraz podchodzę też w coraz bardziej sceptyczny sposób Przykładowo jeden przykład, potem kolejny. Wyśnił mi się mecz danej drużyny, która rozgrywała swoje spotkanie następnego dnia i której jestem kibicem, tak? I przykładowo przyśniło mi się dwóch zawodników, troszeczkę nieprawdopodobnych, jeśli chodzi o strzelenie bramki, aczkolwiek kolejność zdecydowanie się pokryła. Natomiast drużyna, z którą ta, ten team rozgrywał mecz w danym dniu, była już zupełnie inna. I tak samo było przykładowo w kolejnym śnie o tej samej tematyce sportowej, ponieważ przyśniło mi się przykładowo, to tutaj też zaprzecza troszeczkę tej teorii, o której mówiono wcześniej, że sny prorocze przypominają nam się wtedy, kiedy zostanie nam poddany jakiś bodziec. przykładowo wydarzy się jakaś katastrofa lotnicza albo umrze nam jakaś bliska osoba i wtedy przypominamy sobie, hej, przecież to mi się śniło. Natomiast w moim przypadku było troszeczkę inaczej, ponieważ przykładowo wstałem sobie jednego dnia i przypomniałem sobie sen, który miałem tej nocy, mianowicie śniło mi się, iż drużyna Chelsea, nie wiem czy kojarzycie, grała z drużyną Real Sofiedad z Hiszpanii w finale Ligi Mistrzów. I wtedy pomyślałem sobie, no fajnie, to jest troszeczkę nieprawdopodobne, żeby Real Sofiedad grał w finale Ligi Mistrzów, ponieważ jest to zwykły hiszpański przeciętniak, tak? Natomiast tego samego wieczoru i tego samego dnia, kiedy wspominałem ten sen, e, na jawie rano, e, wszedłem sobie na Facebooka, patrzę, wyświetla się wiadomość, tego i tego dnia drużyna Chelsea Football Club rozegra 12 sierpnia sparring z drużyną Real Sociedad. Natomiast nie pokryło się to zupełnie z, z rzeczywistością, ponieważ był to sparring, a nie tak jak śniegi na tak więc. Nie ma, nie ma całkowicie doprecy, doprecyzowanych zdarzeń, nie ma całkowitej zgodności z rzeczywistością i możliwe, że to zwykły przypadek lub moc podświadomości, jakiejś, może jakaś wiadomość wcześniej pojawiła się w internecie, ponieważ później sugerowano, iż zawodnik danej drużyny mógł właśnie przejść do danego klubu i sparring ten mógł zostać rozegrany jako rozliczenie tego transferu, tak, ponieważ często tak się dzieje. Być może po prostu moja podświadomość zauważyła taką informację i stąd wziął się ten sen. Najprawdopodobniej tylko 7% informacji dochodzi do nas świadomie A tutaj Monster napisał, że miał jakiś sen z numerem czterocyfrowym. może powinien spróbować gry w lotka. Co o tym sądzicie? Mm. Znaczy próbować zawsze można, ale nie szukałbym szczęścia stojąc w kolejkach do kolektur kiel liczbowych. No my w internecie możemy nawet napotkać na przykłady osób, które wypisują e, numery fotolotka czyli 49 lit, tak? I do każdej przypisują nazwę zwierzęcia i podają sposoby na wywróżenie sześciu sześciu litr, które pojawią się w następnym losowaniu. Po prostu zapamiętać zwierzę, które odpowiada każdej liczbie, położyć się, spać i liczyć z tymi zwierzętami. Tak więc jest to, jest to komiczne, aczkolwiek niektórzy ludzie faktycznie coś takiego wierzą. Statystyka. Tak, dobra statystyka. Mhm. Dobry przykład w grami losowymi, bo właściwie pokrywa się to z tym, o czym mówimy, czyli o, o snach proroczych. Bo tak jak w przypadku głównej wygranej, w grach losowych prawdopodobieństwo jest niewielkie, bardzo podobnie do tego, że przyśni nam, że się coś, co później znajdzie odwiedzenie w rzeczywistości. Ale wziąwszy Ale pod uwagę, ile dziś śni, jak wielką, ogromną liczbę snów, tak. I wziąwszy pod uwagę to, jak y, ogromna liczba ludzi gra i ile losów składają, no to tak jak ktoś od czasu do czasu musi wygrać i to jedno z tych głównych nagród, tak od czasu do czasu ktoś będzie miał sen, który później będzie można nazwać proroczy. To, o czym Mateusz opowiadał, czyli swoje sny, mówi nam też o jednej bardzo ważnej cesze związanej ze snami proroczymi, mianowicie zwracamy uwagę na te elementy, które się właśnie pokrywają, już jakby pomijając to, co się w tych snach nie zgadza, bo sam Mateusz mówił, że nie wszystkie elementy były zgodne z tym, co znalazło odbycie dla nie rzeczywistości. Ale większość osób robi właśnie w ten sposób. Mówimy o tym, co się zgadzało i uważamy, że dostaliśmy jakąś ważną wiadomość z przyszłości, zupełnie pomijając to że pewne elementy, pewne zwolnienia tego odzwierciedlenia w rzeczywistości już, już nie miały. Jest to bardzo selektywne. Nasza pamięć też dotycząca przypominania sobie snów jest bardzo selektywna. Niektórzy tłumaczą to też przykładowo tym, że podświadomość nie do końca odnajduje się w liczbach. Chodzi mi o to, że bardziej podatne bardziej dopasowane do podświadomości są symbole tak? i przykładowo jeśli mi się przyśni, że dana drużyna wygrała 2-1 a w rzeczywistości 2-0 no to jest to dowód na to, że podświadomość po prostu nie połapuje się w cyfrach a w jakiś sposób dotarłaby do niej powiedzmy symbolika natomiast ja mam ciekawy przykład właśnie na taką niby symbolikę no, kolejny sportowy przykład ponieważ akurat interesuje się tą tematyką kiedyś powiedzmy Próbowałem y, zainicjować, zainkubować jakieś sny proroczne, kiedy jeszcze wydawało mi się, iż takowe istnieją. Teraz, tak jak już powiedziałem, podchodzę do tego trochę bardziej sceptycznie. Wziąłem sobie na cel dosyć nietypowe spotkanie, które rozgrywało się w fińskiej lidze Hokeja i po prostu przyglądałem się nazwom danych zespołów, y, herbom i tak dalej. Położyłem się spać. śniło mi się dziesięciu facetów jeżdżących na łyżwach, tylko że na tym boisku była siatka. Zupełnie to do mnie nie przemawiało, tak? Nie wiedziałem o co chodzi, co to za spod. No, tak jak mówimy, sny są zupełnie irracjonalne, tak? Więc mogło mi się to też takie wydać. Co się okazało, co przyśniło mi się w tym śnie. Przyśniło mi się, że już jedna drużyna wygrała po tie breaku, tak? Oni tam po prostu jeździli, na tych łyżwach odbijali piłkę, a na lodowisku Używałem jedną wielką, włochatą buzię. Nie miałem zielonego pojęcia, co ta buzia mogła oznaczać, co ta twarz mogła oznaczać. Natomiast dopiero po przebudzeniu zorientowałem się, iż jest to... W to był roku? W 2012 roku. Dopiero Wielka... po przebudzeniu zorientowałem... się. Eurowizja. Możliwe. <głos> Natomiast wyglądała ona zupełnie inaczej. Dopiero potem zorientowałem się, że jest to herb danego zespołu. Aczkolwiek widziałem to w rzeczywistości, tak? Nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. Dziwne może tylko wydać się to, iż jedna drużyna, która faktycznie śniło mi się, iż wygrała w tym śnie, rozpoznałem to po barwach, wygrała 3-2, czyli po tajbreku, tak? Czyli można by powiedzieć, jakby, chcie, jakby chcieć na siłę yy, podstawić to pod teorię o tym, że podświadomość lubi symbole, to można powiedzieć, że nie mogła ona dać mi konkretny sposób znać, że dana drużyna wygrała 3-2, tylko musiała zastosować symbol, pokazać w boisko do siatkówki i pokazać, że jedna drużyna wygrała po tie-breaku. I dopiero to do mnie mogło przemówić, że dany wynik wynosił 3-2. Natomiast liczby mogłyby się do tego, mogłyby nie być dobrym zastosowaniem, tak? Jeśli chodzi o zjawiska paranormalne i mistyczne, to ludzie są strasznie, ale to strasznie obiektywni. Nie przegadasz wróżki argumentami naukowymi, że wróżby nie istnieją, ani nie zapewnisz katolika, że Boga nie ma. Choćbyś nie wiadomo jakich argumentów służy. Czy to jest, już zamykanie się w myśleniu życzeniowym, tak? Bo jeśli udowodnisz się, że czegoś nie ma. Podobnie z religii. Jeśli udowodnisz, że coś nie istnieje, to ten człowiek by to praktycznie stracił sens życia i jego światopogląd by się załamał. Tak, wielu osób, y, nie wystarcza taka magia rzeczywistości, fakt, że życie jest już na tyle y, fascynujące. Dlatego muszą wprowadzać do swojego życia takie elementy y, magiczne też dotyczące. Y, Z były prowadzone y, badania, które wykazały, że y, jedna trzecia ludzi wierzy y, w sny prorocze. Y, co więcej, jedno z badań przeprowadzonych w roku 2009 bodajże, w 2009 tak, psychologowie z Uniwersytetu Harvarda przeprowadzili eksperyment, który miał pokazać, czy ludzie rzeczywiście wierzą w sny prorocze i jak wielka jest ta wiara w sny prorocze. Na jednej z stacji, z stacji kolejowych, przepraszam, stacji kolejowych w Bostonie przepytano 200 pasażerów. Poproszono ich żeby wyobrazili sobie i skupili bilet na samolot, bilet na dzień samolotem, a w przeddzień tej podróży samolotowej wydarzyła się jedna z czterech rzeczy. Mianowicie, pierwsza z tych rzeczy, władze wydały ostrzeżenie o możliwym ataku terrorystycznym. Druga rzecz, przyszła im do głowy myśl o katastrofie ich samolotu. Trzecia, doszło do prawdziwej katastrofy samolotu na tej samej trasie, którą mieli jutro lecieć. Czwarta rzecz, Ci się, że lecieli samolotem, który się rozbił. Po tym, jak wyobrazili sobie każdy z tych czterech możliwych scenariuszy, poproszono ich myśleli wyścili prawdopodobieństwo tego, że zrezygnują z lotu samolotem. Co zdumiało naszych psychologów z Uniwersytetu Harvarda, sen związany z możliwą katastrofą zajął pierwsze miejsce na tej liście, i wywoływał większe poczucie niepokoju niż na przykład rządowe ostrzeżenia przed atakiem terrorystycznym, czy rzeczywista katastrofa samolotu na tej samej trasie. To jest pierwot, jakby to nazwać tak, częściowo pierwotny instynkt, tak? Ponieważ my bardzo często słyszymy o jakichś tam zdarzeniach, że tam się coś rozbiło, tu coś spadło i w ogóle. I my to już podświadomie odbieramy jako. Dużo, większo, znaczy dużo większe prawdopodobieństwo, aniżeli y, zamach terrorystyczny, który w dzisiejszych czasach już, znaczy, sam, na samoloty zamachy terrorystyczne już coraz rzadziej występują. Więc to już jest takie jakby podświadome kalkulowanie zagrożenia. Nie wiem, czy mamy do czynienia w tym przypadku z takim świadomym kalkulowaniem. Podświadomym, nieświadomym podświadomym, przepraszam, z podświadomym kalkulowaniem, chociaż rzeczywiście, mimo iż żyjemy w XXI wieku, daje nam się, że jesteśmy osobami logicznymi, które podejmują racjonalne decyzje, to tak naprawdę instrument, który dysponujemy, czyli nasz mózg, jest czymś, co wyewoluowało, przepraszam, w czasach pierwotnych i do tej pory niewiele się zmieniło. Także wiele naszych zachowań jest yy, yy, irracjonalnych i moglibyśmy się zastanawiać nad tym, dlaczego tak ogromne znaczenie, tak wielkie znaczenie przypisujemy czemuś, co jest z założenia i z gruntu nieracjonalne, czyli właśnie sny, bo w naszych snach yy, te racjonalne części mózgu, wyższe części mózgu, nasza kora przedczołowa jest nieaktywna. Aktywne są yy, te fragmenty ewolucyjnie starsze, yy, odpowiedzialne z, zwykle za emocje. A mimo to przypisujemy im większe znaczenie niż yy, świadomym i racjonalnym yy, częścią naszej osobowości. Ja myślę, że słusznie, bo ta racjonalna osobowość to jest jak czytałem w jakimś podręczniku epowskim 7% nas, a to wszystko powstało wcześniej i jest bardziej potrzebne do przeżycia. Człowiek bez świadomości mógłby przeżyć, bez podświadomości raczej nie. Nie, człowiek by nie przeżył bez podświadomości, ponieważ podświadomość kontroluje podstawowe funkcje życiowe. Tak, właśnie o tym mówię, a wiele organizmów żyje bez świadomego myślenia. Ponieważ nie mają rozwiniętych mózgów jak ludzkich, czy nie wiadomo? żyją bez świadomości tego, że są tylko zwierzętami. My tego nie wiemy, ponieważ tego zbytnio się zbadać nie da. Weźmy przykład taki koń. On może wiedzieć, że jest tylko... Znaczy, może mieć poczucie, że jest tylko zwierzęciem, albo jakie są jego cele życiowe. Może jakieś tam funkcje myśleniowe wy... znaczy, wykazywać jakieś funkcje myśleniowe, tak? Nie są one tak skomplikowane, znaczy tak złożone jak ludzkie, ponieważ... Czy to konie by zawodnęły światem nielogicznym? Doktor Susan Blackmore zwracała swego czasu uwagę na to, że e, takie elementy nieracjonalne, elementy e, nielogiczne odgrywają bardzo wielką, ogromną właściwą rolę w naszym życiu. Pomyślmy o tym, jak wiele decyzji, jak e, wiele wyborów w naszym życiu podejmujemy właściwie każdego dnia od momentu, kiedy wstajemy z łóżka. Gdybyśmy musieli podejmować racjonalne decyzje dotyczące tego wszystkiego, z czym się spotykamy, wszystko analizować, nad wszystkim zastanawiać się pod kątem logicznym, to wymagałoby to od nas ogromnego wysiłku. Byłoby to właściwie nieprawdopodobne. Dlatego wiele z tych rzeczy podejmujemy tak naprawdę pod wpływem jakiegoś bodźca, nierac bodźca nieracjonalnego, pod wpływem intuicji, pod wpływem uczuć, przesuć i żeby chodzić na to na dobre. Ten mechanizm ewolucyjnie się sprawdził i myślę, że dlatego dzisiaj nadal skutkuje i dlatego dzisiaj nadal przypisujemy tak ogromne znaczenie właśnie tym sprawom intuicyjnym, sprawom nieracjonalnym i nielogicznym jak nasze sny. Bo zwykle to się sprawdza każdego dnia, tylko czasem jest dysfunkcyjne, jak w przypadku chociażby rezygnacji z lotu samolotem ze względu na to, że wcześniej przyśnił nam się sen dotyczący katastrofy. Znaczy, jak tak już, jak wcześniej mówiłem, znaczy tak hipotetycznie czysto, jakbyśmy wyeliminowali ten towarzeniowy, że znaczy to oddychanie to świadome, że świadomie by za to odpowiadał, to mimo wszystko byśmy mieli bardzo dużą trudność z trwaniem, ponieważ świadomość y, odpowiada za utworzenie na przykład adrenaliny w razie złożenia życia albo tam innych y, hormonów. I tak szczerze mówiąc, jeśli byśmy mieli świadomie Myśl, świadomie patrzeć na swoim ciałem, to nie mieliśmy czasu na reakcję tak? Bo na no. przykład zaatakowałoby nas jakieś zwierzę, byśmy myśleli, wow, pies nie zaatakował. Uciekać, czy może stać się na jego patrzeć, nic robić. A my poświadomie już dajemy prymitywny, znaczy, no nie prymitywny, poświadomy impuls, że mamy. Mateusza coś strasznie, strasznie przerywa, ale w międzyczasie Mateusz może za chwilę dokoń, do końca już się tam, już, już, już. tak, Bo coś w międzyczasie dołączyli do nas kolejni członkowie zwołanej na dzisiaj dużej ekipy specjalnie na tę audycję Gołąb i Kubaksius witajcie u nas witam serdecznie witam może znaczy, to dokończy i, tak i oddam wam mikrofon. Człowiek bez podświadomości by nie przeżył. Już hipotetycznie mówiąc, że jeśli byśmy już tam potrafili kontrolować te funkcje oddychania, bicia serca bez, bez podświadomości, tylko świadomie, to w sytuacji zagrożenia życia, takich jak na przykład atak zwierzęcia, byśmy nie przetrwali, ponieważ byśmy prawdopodobnie stali i sobie myśleli, wow, pies nas zatakował. Uciekać, czy może stać się patrzeć? A tak, y, ta, jak, jak mamy podświadomość nas zaatakuje, to my nie myślimy o tym, czy uciekać, czy nie, tylko podświadomie wytwarza się adrenalina i zaczynamy u, uciekać. Tak? Nie myślimy, nie stoimy w miejscu i nie zastanawiamy się nad tym, czy uciekać, czy nie, czy on nas atakuje, czy to może by przychodzi. To, to, jest, to już jest taki właśnie y, prymitywny instynkt, tak jakby to To jest trochę jak z komputerem. Mamy bardzo duży procesor, ale większość jest zajęta przez system, na który nie mamy wpływu. Właśnie, że mamy wpływ, tylko nie tak dużo, jak byśmy chcieli. A ja teraz mówię o podświadomości. Mamy niewielki wpływ na podświadomość, również mamy. Na przykład za pomocą afirmacji. Albo to hipnozy. W tak, samo, tak samo w sumie z systemem jest, nie? W jakiś sposób też można się do niego dostać, więc to jest chyba w miarę dobre porównanie. Tylko potrzeba dużo, bardzo dużo pracy i dużo czasu na to poświęcić. Można by się zastanawiać nad tym, jak to wyglądało właśnie z rewolucyjnego punktu yy, widzenia. W fakt, że rewolucja promowała tak naprawdę podporządkowywanie się yy, też takim bodźcom nieracjonalnym, chociażby jak yy, sny i wiara w to, że yy, mogą pomagać nam przysłuchiwać przyszłe wydarzenia, które mogłyby nadejść i mogłyby być dla nas niekorzystne. Otóż wyobraźmy sobie. Taką istotę pierwotną na sawannie, yy, która na przykład yy, widzi, że coś się w trawie porusza. Coś się w trawie porusza, wydaje jej się, że rozpoznaje tam sylwetkę jakiegoś niebezpiecznego zwierzęcia, może jakieś mordercze ślepia, które są w nią yy, wpatrzone w tę istotę. I teraz zastanówmy się, przeanalizujemy z logicznego punktu widzenia, czy rzeczywiście jest to dla nas zagrożenie, czy też nie, czy też po prostu dajemy dyla. Czy zastanawiamy się nad tym, czy to poruszenie w trawie to tylko i wyłącznie wiatr, czy może jakiś tygrys, który się na nas rzuci yy, i na sporze, czy też dajemy nogę. Yy, tak naprawdę, kto za... by został i kto by się zastanawiał nad tym, ja analizował to yy, logicznie, mógłby skończyć pożarty w paszczy jakiegoś zwierzęcia. Yy, dlatego ewolucja promowała Zachowania, które są też związane z tym, aby y, brać pod uwagę y, takie przyczucia, brać pod uwagę y, pewne przekazy, które nie są przez nas, przez naszą świadomość y, analizowane też pod kątem logicznym. Dlatego, że to działało, w procesie ewolucyjnym to działało i pozwalało naszym przodkom przetrwać. A jeśli tak było, jeśli coś było promowane, to się utrwalało. I na dzień dzisiejszy e, właśnie ten mechanizm sprawia, że często dostrzegamy różne zjawiska antropomorficzne, na przykład jakieś kształty w chmurach, które przypominają e, twarz ludzką. E, jak również tego typu zachowania doprowadziły do tego, że przepisujemy tak ogromne znaczenie do ostrzeżeń, które miałyby wynikać ze słów dorosłych? Znaczy tak, same sny jest teoria, że mają funkcję przygotowawczą nas przed jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami, dlatego od czasu do czasu śnimy koszmary, żeby utrwalić sobie y, reagowanie w takich sytuacjach. Ja wierzę w tą teorię zwłaszcza, że na przykład taki noworodek śni, pu, śni śpi 16-18 godzin na dobę. To jest masakryczne to jest tak... dużo. A to jest właśnie okres, w którym się przygotowujemy do życia, tak, mamy pierwszy level, tak to ujmę. To jest tak, jest to Dziecko potrzebuje tyle snu, ponieważ y, wtedy się intensywnie rozwija podczas Snu jest, znaczy wzmożone jest wytwarzanie hormonu snu. Więc. No eee, więc ja. Ale my, znaczy my. Ja teraz to rozwijam pod kątem psychologii, nie biologii. A może korzystając z tej chwili ciszy przypomnę naszym słuchaczom, że audycja Świadomy Sen Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl można również do nas pisać na naszym radiowym gadugadu pod numerem 36088002, 36088002, jak również jesteśmy na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, a także na kontach Radia Paranormalium i Olejronautów na Facebooku, jak również na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu. Tak patrzę, tutaj tutaj przesyłam co ciekawsze komentarze z naszego radiowego czata na, na czacie tekstowym na Skype'ie. E... Panowie, jak odnosicie się do, do takiego jak odniesiecie się do takiego komentarza jednego z naszych słuchaczy Monstera? Ja mam na to inne zapatrywania, ale to już całkiem inna sprawa. Moim zdaniem człowiek ma duszę i swojego anioła. Nie bierzecie pod uwagę, że jesteście, że jesteśmy ostrzegani przed czymś przez wyższe byty? A może to nasza dusza kontaktuje się z mózgiem i pozostawia wiadomość w stylu news? No, ale... Y Pytanie małe. Gdzie by była us znaczy usadzona dusza, jakbym to powiedzieć? W mózgu nie ma praktycznie miejsca na, na umiejscowienie duszy, ponieważ cały mózg jest wykorzystywany do jakiejś funkcji. Można by rzec, że w całym ciele, ale jeśli... Dajmy przykład, co jeśli stracimy rękę? Wtedy kawałek duszy znika i co z tą duszą się dzieje? Jest niepełnosprawna jak my, częściowo? A na, nawet jeśli by to się potwierdziło, to... Yy, taki kontakt z innymi istotami wyższymi, tymi astralnymi, takie nazwijmy, mógłby e... na nas bardzo źle wpłynąć. Aczkolwiek dużo, wiele ludzi żyje tam, dajmy przykład, po 100, po 110 lat i mają się bardzo dobrze, znaczy mieli się bardzo dobrze. Drogi słuchaczu, no cóż, większość członków naszego ruchu jest zdeklarowanymi ateistami, i my tutaj rozwijamy kwestie naukowe, a religia jest przeciwieństwem nauki. Ta teoria, którą tutaj próbował nam przedstawić w swoim komentarzu, właściwie na jej temat wypowiadał się już znany grecki filozof Aristoteles. Około 350 roku przed naszą erą napisał taki krótki tekst, krótki tekst zatytułowany właśnie osnach proroczych. O snach proroczych e, Arystoteles przedstawił taką dwuczęściową argumentację dotyczącą snów proroczych i tego, że nie mają, nie mają miejsca. Argumentacja bardzo prosta, e, którą myślę, że mogę też przekazać temu słuchaczowi, a może nie go trafi. Wyglądała ona następująco. Arystoteles doszedł do wniosku, że tylko jakaś wyższa istota, tylko jakiś Bóg mógłby zsyłać prorocze sny. I tak jak tutaj stwierdził nas słuchacz, tylko od jakichś istot wyższych, od istot duchowych te przekazy prorocze mogłyby, mogłyby do nas docierać. Jednak Arystoteles prowadził, że osoby, które przyznają się do takich snów, do snów proroczych, nie wydają się, zacytuję, ja specjalnie wybitnymi obywatelami i często okazują się osobami bardzo przeciętnymi. Arystoteles uznał, że Bóg nie marnował do czasu na rzucanie swoich pereł mądrości przed taki wie tak, czyli nie yy, miał nam obrażania tej nikogo mówiąc o wieprzach, to yy, znane powiedzenie senorita porcos, czyli właśnie rzucanie pereł przed wieprzem. W związku z tym Arystoteles doszedł do wniosku, że proroczy sen jest tak naprawdę tylko i wyłącznie zbiegiem okoliczności. Może no, taką argumentację o wysokolegno tutaj koledze, koledze się parze, bo co tak naprawdę jakoś super naturalną e, miałby e, obchodzić chociażby e, to, co się wydarzy w jakiejś małej mieści na końcu świata. A jeśli przekazuje takie informacje dotyczące tego, e, że jakaś katastrofa byłaby być e, do kogoś, to dlaczego w jednym przypadku informuje nas o tym, w innym pozwala na to, żeby kilkaset osób ginęło w jakiejś katastrofie. bo to zupełnie nielogiczne, szczególnie zważywszy na fakt, że Bóg w ten sposób, czy jakaś inna istota, nie miałaby żadnego powodu, czy też nie miałoby to żadnego celu, żadnego logicznego uzasadnienia, aby w ten sposób miałaby ingerować w nasze życie. No tak, ale tutaj można by jeszcze rzec, że taka ja istota powyższa nie mogłaby, mogłaby nie wiedzieć wszystkiego. Więc to też jest taka, takie dbanie. Niektórzy mogliby powiedzieć, że po prostu ktoś ma bardziej rozwinięty kontakt z podświadomością i przykładowo poprzez głębszą medytację i przez jakieś tam taktyki może rozwinąć swój kontakt z podświadomością do tego stopnia, żeby akurat odbierać jakieś tam, powiedzmy, informacje na temat przyszłości, podczas gdy inni nie. I dlatego byliby skazani na te katastrofy, tak? Aczkolwiek to też jest ich racjonalna teoria. Znaczy tak, bardzo dokończę na chwilę medytacje bardzo poszerzają nasze światopogląd nasze widzenie świata, naszą uwagę w danej chwili więc to też by mogło przemawiać za, za racją tej teorii jednak tak jak mówiłem wcześniej nie przywiązywałbym jakiejś większej uwagi istotom wyższym ponieważ one tak jakby no jest mała szansa, że na to, że istnieją taką też dość ezoteryczną duchową w stronę słów, snów tego, skąd miałyby się brać, próbuje ukazać Sylvia Brown. Sylvia Brown, czyli ta pani, o której tutaj raczej nie w superlatywach wypowiadaliśmy się dwa tygodnie temu podczas audycji. Sylvia Brown w swojej książce Księga Snów zwraca uwagę na to, skąd miałyby się te świadome sny brać. Otóż Sylvia Brown jest zwolenniczką teorii reinkarnacji. Wierzy, że w momencie, kiedy mamy odbyć kolejną inkarnację... Czyli Właściwie mamy dalszy... była, bo Pani... niestety stety, albo niestety, o, ale Panie już nie żyje. Przepraszam, wypowiadam się w takim w takiej formie jakby o osoby, która żyje, ale nie miałem tego jak najbardziej zamyślić. Na Yy, w każdym razie w tej książce Sylvia Brown zwracała uwagę na to, że gdy mamy odbyć kolejną inkarnację, kolejne yy, wcielenie tutaj na Ziemi, yy, to nasza dusza, nasza taka yy, duchowa, duchowa jaźń yy, przeprowadza niewiarygodnie szczegółowy plan naszego życia, który mamy tutaj odbyć na Ziemi, aby mieć pewność, że osiągnęliśmy postawione, yy, postawione przed nami cele. W takim planie jest uwzględniane właściwie wszystko jakie będziemy mieli rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, radości, jakie spotkają nas z choroby. Jest uwzględniony również zwany punkt wyjścia. Punkt wyjścia, czyli precyzyjny czas i sposób, w jaki opuścimy ziemię, czyli sposób, w jaki umrzemy. Jeśli chodzi o sny prorocze, to we śnie ktoś miałby telepatycznie zajrzeć do czyjegoś planu, do tego planu, który był ustalany jeszcze przed inkarnacją, i miałby ujrzeć ten punkt wyjścia punkt wyjścia czyli sposób w jaki ktoś w jaki ktoś zginie y i umrze w taki sposób Sylvia Brown stara się prezentować to, skąd mogłyby pochodzić sny prorocze. Tak jak w przypadku tutaj kolegi i snów, które miałyby być wysyłane przez jakieś wyższe, supranaturalne istoty. Są to wszystko domysły bardzo ciekawe, które nadawałyby się na pewno na e, książkę czy na film science fiction, ale o których mm, prawdopodobieństwie właściwie nie jesteśmy w stanie, w stanie mówić w żaden sposób. Kolejną teorią, która też miała miałaby jako tłumaczyć występowanie snów proroczych, może być też sama wydająca się bardzo wielu osobom irracjonalna, natomiast powielana i przyjmowana przez sporą ilość fizyków już w tym momencie. Teoria o tym, iż czas jest w zasadzie iluzją, tak? Wiele fizyków mówi o tym, że zarówno przeszłość, przyszłość, jak i teraźniejszość istnieją, istnieją obok siebie, tak? Jeśli... Możemy sobie przypomnieć jakieś wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości, to zakładając, że całka czasu w rzeczywistości nie istnieje, teoretycznie moglibyśmy sobie przypomnieć też, co działo się już w przyszłości. Bardzo ciekawa teoria. No ciekawa, aczkolwiek, aczkolwiek z naszego punktu widzenia wydaje się zupełnie absurdalna. Natomiast warto jednak powiedzieć, że, że sporo fizyków się ku niej skłania. No wiadomo, że czas nie jest czymś uniwersalnym, tak? Ta teoria została już dawno obalona przez Einsteina, natomiast te wnioski, za którymi idzie właśnie ta teoria, są bardzo dalece, no, no nieracjonalne trudno je przy, przyjąć przez oko sceptyka, tak. Po prostu stwierdzenie, że przyszłość już istnieje jednak nie bardzo podchodzi racjonalnemu człowiekowi. Ale to może też pojmować z fizyki kwantowej. Tak, dokładnie. To jest teoria, która, która właśnie jest e, głoszona głównie przez, przez ludzi zajmujących się fizyką kwantową. Większość fizyków, którzy, którzy nie, nie odnoszą się z, wielkim, z wielką aprobatą i entuzjazmem do fizyki kwantowej, nie przyjmuje tej teorii. Panowie, pojawił się tutaj komentarz od jednego z naszych słuchaczy na czacie Radia Paranormalium. Um, kompaniero napisał, słucham co gospodarze audycji mówią o snach proroczych i niestety wysuwa się jeden wniosek. Nigdy nie doświadczyli snu proroczego i dlatego tak łatwo przychodzi im zaprzeczanie ich istnieniu. Moja siostra w swoim życiu doświadczyła wielu snów proroczych i jak mówi, nie jest to zwykły sen. Śni się wiele rzeczy, ale gdy nadchodzi sen proroczy, towarzyszy temu silne odczucie emocjonalne, które ciężko jej określić. To tak jakby pewność, że to, co zobaczyła, pochodziło spoza jej wyobraźni sennej. Przykładem jest sen, w którym zobaczyła w sinie człowieka. Widziała dokładnie jego twarz i usłyszała imię. Człowiek ten powiedział do niej, że się z nią ożeni. Rano siostra pojechała na targi do innego miasta i spotkała tego człowieka, który okazał się jednym z wystawców. W trakcie targów człowiek ten powiedział siostrze, że jest pewien, że zostanie ona jego żoną. Inny przykład snu proroczego to klasyki... Yy, inny przykład snu proroczego z klasyki to zobaczenie we śnie sąsiadki. Rano okazuje się, że umarła w nocy. Kobieta ta chorowała od dawna i od kilku miesięcy nie było jej w domu. Brak też było jakichkolwiek relacji pomiędzy, pomiędzy nami a sąsiadami. Prawdopodobieństwo skorelowania opisanego typu snu, to jest ze względu na ładunek emocjonalny i śmierci sąsiadki było bardzo nikłe. Kolejny przykład snu z silnym przeczuciem. Siostra widzi spruchniałe drzewo. W dniu po przebudzeniu telefon od rodziny, że ktoś trafił do szpitala i stwierdzono u niego rak. Brak stałego kontaktu z tą częścią rodziny i tak dalej i wiedzy na temat choroby i tak dalej tak dalej. Skuteczność siostry to jakieś 80%. To czy sen był z tym proroczym siostra wie przed zdarzeniem, którego potwierdza. Znaczy, ja tutaj krótko powiem, że jest bardzo dużo ignoracja ze strony twierdząc, że niczego takiego nie doświadczyliśmy. Sam śniłem kilka snów proroczych i tak mogę stwierdzić, że w pewnym sensie w stopniu pokrywają się z rzeczywistością, jednak nie do tego stopnia, że żebym się kierował według nich życie. Tak samo z tym rakiem. No to prosty przykład ci dam. Wczoraj śniło mi się woda. Dzisiaj padał deszcz. Przypadek? Nie sądzę. Tyle tak, naprawdę moglibyśmy się zastanawiać nad tym, ile z tych słów, które przyśniły się yy, siostrze, kolegi znalazło od dla w rzeczywistości, a ile nie. Myślę, że taką wskazówką też dotyczącą tego, yy, jak moglibyśmy się zapatrywać na sny prorocze jest fakt, dlaczego w ogromnej większości, to bardzo ogromnej większości, co zresztą widać też po y, komentarzu tutaj y, słuchacza, dlaczego dotyczą one zdarzeń negatywnych, zdarzeń tragicznych właściwie, jak śmierć. Otóż byśmy się zastanowili, no to, tak jak było to nieraz tutaj poruszane na audycji, 80%, 80% naszych snów ma zabarwienie nieprzyjemne i zabarwienie negatywne. Tak naprawdę 80% rzeczy, które nam się śni, 80% naszych snów jest nieprzyjemna i odnosi się do czegoś nieprzyjemnego, do jakiegoś wydarzenia nieprzyjemnego. Pewnie dlatego te wydarzenia negatywne, jak czyjaś śmierć, najczęściej twierzimy, że znajdują odzwierciedlenie w naszych snach, natomiast jeśli chodzi o coś dobrego, no to jest to dużo, dużo rzadsze. Znaczy ja myślę ogólnie, że to nie jest tak, że nagle sobie o tym śnisz i to się dzieje, tylko że wcześniej odbierałeś, yy, przepraszam, twoja siostra odbierała takie sy symbole, informacje, które nie trafiały do jej świadomego umysłu, ale gdzieś na początku świadomości ona wiedziała, że coś się wkrótce stanie i po prostu potem yy, w, w trakcie tego snu podświadomość nam przedstawia tę wizję i dlatego mamy wrażenie, że tego nigdy nie widzieliśmy, ale tak naprawdę yy, były sygnały wcześniej o tym świadczące. To tak, ty, to też jedna teorii, o których mówiliśmy, czyli właśnie, że wiele rzeczy jest kodowanych w naszej podświadomości i ma wpływ na to, co później nam się e, nam się śni. Tutaj jeśli chodzi o śmierć sąsiadki, to kolega są stwierdził, że ona od e, wielu lat chorowała, więc takie smrote nie tydy się u czym Dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi o specyfikę snów e, proroczych, bo kolega mówi tutaj chociażby o o ogromnym ładunku emocjonalnym. Bardzo często było to powtarzane, że te sny wiązały się z jakimiś emocjami bardzo silnymi. No to właściwie dotyczy to większości snów, bo tak jak tutaj mówiliśmy, że już dzisiaj sny są emocjonalne, dlatego że w snach dużo mniej aktywne są te racjonalne części, Naszego umysłu, natomiast dużo silniejsze jest chociażby oddziaływanie ciała tego odpowiedzialnego za silne emocje. Tak, i dodatkowo są włączone części odpowiedzialne za logikę i za racjonalność, więc w bardzo dużym stopniu sny są kierowane naszymi emocjami. O dziwo, tutaj Sylwia Brown, o której wspominałem, które napisała bestseller e, Księga Snów, zwraca uwagę na takie dwie główne cechy snów, e, które nazywa snami, snami proroczymi. E, Sylwia Brown o snach proroczych mówi między innymi, e, że po pierwsze zawsze to zawsze są to sny, sny kolorowe. E, nie ma proroczych snów e, czarno-białych. I zawsze są też spójne, składają się z logicznego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Jedno wydarzenie wynika, jedno wydarzenie wynika z drugiego. Inne rodzaje snów często są niespójne, przypadkowe. Każdy z nas, kto śni, a wszyscy ślimy, może zauważyć, że często mamy do czynienia ze z zmianą akcji, znajdujemy się w jakimś miejscu zupełnie bez sensu, nie wiemy, co tam robimy, pojawiają się jakieś absurdalne elementy. Natomiast w smach proroczych według Sylwii Brown mielibyśmy do czynienia z akcją, która rozgrywa się według konsekwentnego porządku i tworzy logiczny, logiczny ciąg, jednolitą opowieść. Nie dlatego bo przebudzeniu łatwiej nam jest prześledzić y, bieg takiego snu. Tak, dodatkowo. Warto u dodać, że jeśli śnie występują bardzo duże emocje, i jeśli się z niego nie wybudzimy, to on utyka nam, znaczy tkwi nam w pamięci przez jakiś dłuższy czas. Więc to też może być y to może być właśnie przyczyna tego, że bardzo dobrze zapamiętaliśmy ten sam. Tak samo jak świadomy miesty i nam przyjają, zazwyczaj nam przyjają w tym bardzo duże emocje, dodatkowo właśnie tu świadomość tego, że śnią. I to w dużym stopniu przykłada się do tego, że pamiętamy, że świadome sny pamiętamy lepiej niż Sny. Może to nie jest jakiś paranormalny jakiś temat, ale chciałbym się jeszcze Wam zapytać, co sądzicie o nabywaniu albo ćwiczeniu jakiejś umiejętności we śnie? Bo wiadomo, matematyki nie będziemy ćwiczyć, bo po prostu liczby nam będą znikać tak dalej. Ale na przykład powiedzmy, nie wiem, robienie sal, strzelanie z łuku, coś takiego. Co o tym sądzicie? Jest możliwe, ponieważ w snach wytwarzają się połączenia nerwowe. A jeśli Weźmy będziemy się... powtarzać dużo razy jedną czynność w śnie, w pewnym sensie będziemy... Be... Znaczy, w pewnym sensie sobie to utrwalimy. I to jest tak samo jak z nauką. Jeśli powtarzamy coś dużo razy, to w pewnym stopniu to zapamiętujemy. Znaczy tak, tylko że patrz, we śnie jest tak, że na przykład y, chociażby to strzelanie z łuku, to Możesz po prostu nawet nie celować, w ogóle nic nie robić i trafić, bo to nie muszą być żadne ćwiczenia, tylko mózg się tak weź nie wymyśli, nie? Że musisz trafić jak dalej. Rozumiem o co mi chodzi? No tak, tylko, że to właśnie by trzeba było się starać tak odtworzyć sen, żeby jak najbardziej przypominał rzeczywistość. Albo po prostu jakoś w pewnym stopniu zmniejszyć sobie kontrolę następną. Tak. Nie kontrolę, ale jakby, jakby to powiedzieć... Nie kontrolę... No tak, żeby najbardziej przypominał świat rzeczywisty. No właśnie, tak. Tworzyć jak najbardziej fizykę świata rzeczywistego. To ja myślę, że to się może też przydać przy ćwiczeniu różnych taktyk na przykład, nie? Taktyki boiska, taktyki tam y, wojenne, rozumiesz? To może być przydatne. Tutaj można żołnierz postawić, można przeprowadzić symulację, co się stanie. Boiska. Znaczy, wojska o piłkę na no chodzi, o ustawienie piłkarzy. Aha, chodzi o użycie LD w rzeczywistości. Znaczy, do ćwiczenia albo nabywania różnych umiejętności. Ogólnie, tak. To sobie, że mogłoby się przydać też, przy, na przykład, przewidzenie na prawo żeby się uczyć, pojeździć sobie. To może się no, przydać, nie zrozumiałem. Do jazdy samochodem. A, no w pewnym stopniu. Wiesz, moim zdaniem to do takich czynności ruchowych to, to średnio w sumie się przydaje, no bo są lepsze sposoby na, ćwiczenia to, na ćwiczenie takich rzeczy. Bardziej to się może przydać do rozwijania na przykład pewności siebie, nie? Do takich umiejętności. No tak, ale w, śnie, w mniejszym stopniu, znaczy nie tak jak na rzeczywistości, ale w mniejszym stopniu, yy, jak w absorbujemy to, co robimy w śnie. Znaczy w, jakimś pewny, no, w jakiejś części będziemy potrafili wykonać to, co w śnie robimy, naturalne oczywiście rzeczy do wykonania w rzeczywistości. Będziemy w no, pewnym sobie potrafili wykorzystać, znaczy zrobić w rzeczywistości. No tak, tylko to się przekłada, ale moim zdaniem w bardzo małym stopniu, nie? Tak całkowicie no, ale jest to możliwe. No możliwe, możliwe. Ja wiem, czy nie no wiesz, to na, to na pewno nie będzie tak, że nie wiem, wyobrażasz sobie trening strzelestwa, nie? Yy, skałaśnikowa i na drugiego dnia będziesz już mistrzem strzel strzelania, nie? Ale chociaż tak, może ci się trochę celność poprawi, rozumiesz, o takie rzeczy chodzi bardziej. No, rozumiem. Może wiesz, zapamiętasz jak przeładowywać, jak obsługiwać ogólnie bardziej? No w sumie. Znaczy no, celność... Wątpię, żeby się celność po takim czymś poprawiła jakoś znacząco. No, no, ale mówię, obsługa to, to broni... To, to na... Ale obsługa broni może się w sumie... No, można się nauczyć w sumie obsługi broni chyba. Jak się w miarę pamięta jej układ, tylko się nie pamięta. Znaczy... No, no, tak tak Jakieś no. techniki i tak dalej. No tak, tak. Yy, a panowie, skoro rozmawiamy właśnie tutaj o możliwości wykorzystania snów, między do tego, żeby czegoś się nauczyć i rozmawiamy o rzeczach nie do końca udowodnionych, o y, rzeczach takich y, paranormalnych właśnie dotyczących snów, y, to co myślicie o tym, y, o uzyskiwaniu odpowiedzi y, y, na pewne pytania, nad którymi głowimy się za dnia, czy coś na temat tego, jak postąpić y, poprzez y, poprzez zadawanie ich śnie, poprzez indukowanie snów, które mają nam przynieść odpowiedź, poprzez wykorzystanie takiej potęgi podświadomości, bo wydaje się, że też nie do końca należy to do sfery tak do końca uzbrodnionej. Znaczy nie tyle, co w snach, a w transie, albo podczas medytacji. Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie i dużo mm. możliwości odzyskania odpowiedzi, Ponieważ, tak jak mówiłem, w snach zazwyczaj nasza pamięć jest tak jakby częściowo przekoloryzowana. Zatem trans jest lepszy, bo to jest tak naprawdę czyste połączenie z podświadomością, a kiedy łączymy się z nią tak jakby poprzez sen, to, to ma jeszcze taką maskę nałożoną tej całej mistyczności, tego wszystkiego, tego całego bezsensu snu, tej kuriozalności a poprzez, roz, poprzez trans to tak jakby łatwiejsze. Jest. Poza tym to też zależy, jakie to są pytania, nie? Mhm. Pytam, ponieważ jedna z książek, która była też recenzowana przez nas, przez Omyronatów, książek, o których mówiliśmy, też podczas audycji, która była takim poradnikiem na to, w jakiś sposób kontrolować swoje Sny w ciągu kilku tygodni. Podczas jednej z nocy, bo każdy z rozdziałów dotyczył kolejnej nocy i e, ćwiczenia na tę noc były, były, były przekazywane w tej książce, podczas jednej z nocy zachęcano właśnie do indukowania snów, które mają nam przynieść odpowiedź e, na temat problemów, które nas borykają do dnia, na temat życia, do których nie wiemy jak postąpić. To się też odnosi do tych wszystkich snów, które doprowadziły do odkryć, takich jak cząsteczka benzenu, tak? Bo ja Ja Wiesz, moim zdaniem to jest. To jest świetny pomysł tak naprawdę. Bo podświadomość ma dostęp do większości naszej pamięci. No i przy okazji. jak to powiedzieć, kurczę ma lepszy proces logicznego myślenia, niż my ona szybciej łączy fakty ze sobą. Więc to może być w sumie dobre rozwiązanie. Pytam też dlatego, że trzeba powiedzieć pewną historię, zachęcić do zastanowienia się nad pewnym przypadkiem, dotyczącym właśnie snów i zjawisk paranormalnych. Mam na myśli tutaj postać syna Farmera z Kentucky, Edgara Case. Edgar Case w 1911 roku miał wypadek. Kiedy grał w baseball, piłka trafiła go, trafiła go w kręgosłup. Dostał wysokiej gorączki i zapadł w śpiączkę. Lekarze nie potrafili mu pomóc. Edgar Case w 1911 roku miał wypadek, podczas gry w baseball trafiła go piłka w kręgosłup. Zapadł w śpiączkę. Lekarze nie wiedzieli, co zrobić. Kiedy nagle odzyskał świadomość, wyjaśnił. Przyczynę swojej dolegliwości, wytłumaczył lekarzom, jak sporządzić maść, którą należało wetrzeć mu w plecy. Używał przy tym bardzo fachowych terminów medycznych. Przypadek wydawał się beznadziejny. Lekarz, który go prowadził, uznał, że żadna maść żaden balsam już mu nie zaszkodzi, więc wykonano taką maść zgodnie z jego poleceniami, Wtarta w plecy i po kilku dniach jest wyzdrowiał wydarzenie dotyczące Kejsa, którego szybko nazwano śpiącym królokiem, stało się głośne. Ludzie przybywali do niego po to, żeby uzyskiwać rady, porady dotyczące tego, w jaki sposób poradzić sobie z traczącą ich dolegliwością. Kejs był człowiekiem niewykształconym, tak jak mówiłem, synem prostego, prostego farmera filmował takie wizyty, mimo iż początkowo zbraniał się przed tym, to jednak stwierdził, że może w ten sposób pomagać ludziom. Wizyty kejsa wyglądały w sposób następujący. pacjent siadał na krześle przed kejsem, który pogrążał się w takim lekkim transie wspominającym sen, kiedy wypowiadał takie zdanie nawiązałem połączenie, świadczące o tym, że połączył się z jakimś, być może takim informacjami, informacji precyzował diagnozę swojego, nazwijmy to, pacjenta, telecał kurację, przepisywał receptę, wszystko z takich fachowych terminów medycznych, fachowej terminologii. Po przebudzeniu, po wyjściu z takiego stanu transu case nie był w stanie powtórzyć tego, o czym mówił. Był badany Krejs przez Stowarzyszenie Medyczne, Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne. Lekarze twierdzili, że jego porady są bardzo skuteczne. Na klik nie miał zielonego pojęcia Skąd takie zdolności u Kejsa mogły się wziąć? Kejs nie tylko potrafił podawać sposoby na to, jak uzdrowić kogoś podczas sprawiania się w taki, w taki stan transu, pusznu, potrafił również przewidywać jakoby, jakoby przyszłość, czego miał dokonywać właśnie podczas tych stanów na poły transowych, na poły senów w 45. roku 5 stycznia e, długorocznica śmierci Elgara Kejsa, e, Kejs zmarł i do dziś ani lekarze, ani psycholodzy nie mają zielonego pojęcia i nie potrafią odpowiedzieć sobie na pytanie, e, w jaki sposób Kejs, śpiący prorok, formułował te swoje niezwykłe, niezwykłe diagnozy. I tutaj pojawia się takie pytanie, dlaczego takie stany jak sen miałyby pozwolić nam na doświadczanie zjawisk nas przyrodzonych, zjawisk określanych terminem paranormalnym. W jaki sposób ten stan umysłu miałby wpływać na nasze paranormalne zdolności, tak jak było to widoczne, chociażby u Krejsa? Znaczy, to nie muszą być paranormalne, z... paranormalne zjawiska, ponieważ wprowadzając <śmiech> się w odpowiedni, nie tyle co trans, ale w odpowiedni, o, mam dobre słowo, stan świadomości, w, no w odmiennym taką, no coś transopodobne, stan taki, jakby nazwać, możemy by, łatwiej kojarzyć jakieś rzeczy. Dostajemy, mamy taką jaką, jakby większą, większy dostęp do naszej poświadomości dodatkowo, z większym, z większym, z większym skutkiem nasze procesy myśleniowe. I dodatkowo podczas transu możemy mieć dużo większy dostęp do naszych wspomnień I, i nawet przy niedużej wiedzy naszej za, z pełnej świadomości, w takim transie możemy, no, całkowicie nieświadomie możemy takie odsknie, znaczy taki impuls dostać, że nagle wiemy bardzo dużo w tym, tej dziedzinie, ponieważ gdzieś, gdzieś podświadomie sobie gdzieś podświadomie sobie yy, zapamiętaliśmy tę rzecz, a te całe jego uzdraganie, bo myślę, że to właśnie tak samo w zasadzie, że on wprowadzał się w trans i po wysłuchaniu tych, tych yy, jak to powiedzieć, obawów yy, yy, dopasował sobie chorobę i lekarstwo, na jakie mo, może działać na tą chorobę. Dodatkowo dochodzi efekt placebo, ludzie wierzą, że on im pomoże, że jak się smarują, to, to zadziała, będzie wszystko ładnie, fajnie, wyzdrowieją. I to w dużym... To, bardzo, to można działać lepiej niż te jego lekarstwa podawane przez niego. A pamięć... znaczy brak pamięci wstępnej można wytłumaczyć amnezją, ponieważ wprowadzając się w pewnego rodzaju transy, możemy stracić pamięć, znaczy wspomnienia z tego, co robiliśmy. Tak samo jest z np. Na przykład narkozą podczas operacji, ponieważ z tego, co się nie mylę, narwiza wprowadza nas bardzo, taki, bardzo nis, nis, długie fale, podobne do snu, bardzo głębokiego snu. Jednak są one właśnie dużo dłuższe niż podczas snu i często właśnie, często, tylko zawsze pojawia brak pamięci podczas takiego zabiegu. W międzyczasie dołączył do nas Fallen Leaf. Witaj, Fallen. Witam. Przypomnę tutaj przy okazji, że audycja Śródziemnomysłenne Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to ma kilka możliwości. Nasz numer telefonu to 32 746 0008 skyperadio.paranormalium.pl można również do nas pisać na naszym radiowym gadugadu -gadu pod numerem 36088002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, a także na grupach tematycznych poświęconych w całości świadomemu uśnieniu. Panowie, oddaję Wam głos. Bardzo proszę. Nie wiem, czy słyszeliście panowie o Kronice Akashi. Czy takie pojęcie gdzieś się pojawiło, ponieważ jest e, takie dość rozpowszechnione, jeśli chodzi o... E, tak, szczególnie w środowiskach ezoterycznych. Mógłbyś powtórzyć, Maryszu, bo nie dosłyszałem. Kronika Akaszy. Kronika Akashi kronika miała być takim kosmicznym bankiem informacji, do których e, możemy się podłączyć Właśnie chociażby podczas snu czy tego typu stanów stanów transowych. Tu nie chodzi czasem o kronikę, o taką bazę danych o wszystkim, co się stało, dzieje i się stanie? Tak, i będzie miało miejsce. Czyli z własnymi e, podczas snu, kiedy nasz jest zajęty e, takimi sprawami codziennymi, może uzyskać dostęp do tego, e, do kroniki Akaszy, czyli też do tego, co będzie w tym miało miejsce jej się wydarzy. I w ten sposób próbuje się też wytłumaczyć e, istnienie snów, snów porących. Tak naprawdę tyle osób, ile różnych zofii, ile różnych religii, tyle pojawia się sposobów na wytłumaczenie tego skąd biorą się sny prorocze. Mamy dzisiaj dość bogaty, myślę, dość bogatą liczbę osób, które są z nami w audycji. Ja wszystkich witam bardzo serdecznie. Czy ktoś z Panów wierzy właściwie w to, że sny prorocze są naprawdę zapowiedzią tego, co może się wydarzyć w przyszłości? Zapowiedzią, którą posiadamy dzięki dostępowi do jakichś informacji dotyczących przyszłości. Tutaj mieliśmy dość ciekawą teorię do, dotyczącą tego, e, w jaki sposób funkcjonuje samo zjawisko czasu i tego, że e, przyszłość właściwie już, już istnieje. Ale czy ktoś z Panów tak naprawdę w życiu codziennym, e, bo słyszę takie bardzo e, racjonalne, zresztą jak moje, e, czy można rzec sceptyczne e, podejście do tego, jak działają, jak wyglądają sny prorocze, natomiast kiedy słyszymy komentarze yy, słuchaczy Radia Paranormalium, to widzimy, że oni podchodzą do tego bardzo, bardzo poważnie i głęboko wierzą w to, że informacje dotyczące przyszłości możemy z naszych snów uzyskiwać. Czy ktoś jeszcze może z tych osób, które się nie odzywały, bo może właśnie dlatego, że prezentujemy od samego początku takie podejście bardzo sceptyczne i ktoś nie chce się wypowiadać, a może ma właśnie inne zdanie, czyli głęboko wierzyć w to, że sny proroczy są możliwe i może sam ich doświadczyć? No ja tak jak mówiłem od samego początku, miałem takie doświadczenia, zmieniłem troszeczkę swoje nastawienie na bardziej sceptyczne, Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie te teorie, odkrycia fizyki kwantowej i inne tego typu rzeczy, po prostu nie odrzucam od siebie takiej możliwości. Zaczynam przyjmować retorykę i argumentację, która powstała właśnie tutaj i o której sam wyczytałem i do której zacząłem się przystosowywać, natomiast wciąż pozostaje jakieś parę procent na to, że tym teoretycznie może być coś więcej, ponieważ nie samego na przykład intryguje kwestia, że niektórzy ludzie wydawają, wydają się być bardziej predyscynowani do takich zjawisk, tak? Przykładowo komuś przytrafi się to kilkanaście razy w życiu, a ktoś nie przypomnie sobie żadnego zjawiska i tak samo jak mówimy o przykładach śmierci jakichś osób albo jakichś katastrof. Wszystko jest w porządku do tego momentu kiedy faktycznie kilka szczegółów nie zaczyna pokrywać się ze sobą, tak? Przykładowo to, co mówiliśmy wcześniej o Edgarze Casing, czyli o śniącym proroku. Wszystko można sobie łatwo wyjaśnić mówiąc o transie, mówiąc o tym, że on mógł tam łatwo kogoś zdiagnozować, biorąc pod uwagę to, co usłyszał, tylko że w zasadzie nie wiem, czy było powiedziane o tym, niż relacje osób, które były z nim związane, mówią o tym, iż on w zasadzie diag diagnozował os osoby, przypadki chorób osób, które znajdowały się kilkaset kilometrów od niego, tak więc to już nie jest tak łatwe do wyjaśnienia, biorąc pod uwagę racjonalny punkt widzenia. Ale to jest do wyjaśnienia? Patrz, taki prosty przykład. On sobie, dajmy przykład, gdzieś zasłyszał, nie wiem, podczas pracy gdzieś tam, albo jak był w mieście, o jakiejś chorobie, tak? Jakieś... Nawet podświadomie nie musiał tego zapamiętać, podświadomie mu to wyłać, że ta, ta, ta choroba ma takie i takie objawy, takie takie skutki, takie i tak ją i łatwo by było mu wyjaśnić, znaczy tak jak wcześniej mówiłem, łatwo by było wyjaśnić tą chorobę, znaczy powiedzieć co jako to jest choroba i na, na czym ona polega i lek jaki na, na nią dać, ale tak jak mówiłem, sam efekt placebo jest bardzo silnym, silną rzeczą i która może no, nas wyleczyć nie podając leków. No, wiadomo, nie ze wszystkiego, ale z niektórych chorób można się samym efektem dla lecebo wyleczyć. Możliwe, że ja jest się. właśnie tak jak mówisz. I oczywiście nie odrzucam Twojej argumentacji, natomiast jeśli by już założyć, że tym, tym, co dokonywał Casey, są siły czegoś wyższego, powiedzmy, czy jakieś nieodkryte siły podświadomości, o których jeszcze nie wiemy i których nauka jeszcze nie odkryła, no to warto też przyjrzeć się jego teorii. Przykładowo on twierdził, że wszystkie podświadomości są połączone na jakimś głębokim poziomie, z którego jeszcze teraz nie zdajemy sobie sprawy. To jest, to jest składowo jego teoria. Taka zbiorowa no podświadomość, tak? Tak, tak, dokładnie. A teraz jak potwierdzić istnienie takiej podświadomości? Jeszcze raz, możesz powtórzyć pytanie? Jak? Tak potwierdzić istnienie takiej zbiorowej poświadomości. Nie da się tego potwierdzić. Można jedynie mówić o takiej teorii, biorąc pod uwagę zjawiska, których teoretycznie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić bądź zjawiska, które nie są wyjaśnialne dla niektórej grupy osób, tak? No bo my przykładowo podchodzimy do tego z racjonalnego punktu widzenia. Wyjaśniamy to tym, że byłoby wręcz nieprawdopodobne przykładowo, żeby. Jakiejś grupie z 6 miliardów osób na świecie nie śniły się sny prorocze. Natomiast, natomiast niektórzy jeszcze zawężają to prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę ilość szczegółów, które powtarzają się w danych snach lub inne tego rodzaju czynniki. Ja jeszcze na moment, chciałbym powrócić do tych kronik, czy tam kroniki Akaszy. To jest, Mariusz powiedział, że to jest taki bank, że tak powiem, kosmiczny wszelkiej wiedzy, co będzie, co było i co jest. Ja mam tutaj przed sobą taki przykład z książki do yy, po świadomości autorstwa Joseph'a Murphy'ego której jest opisany taki przykład że jego młoda słuchaczka yy, jego młodej słuchaczce zaoferowano lepszą pracę w Nowym Jorku yy, ale nie wiedziała, czy pojechać, nie? Ona miała właśnie dylemat, dylemat, czy pojechać do Nowego Jorku więc przed snem zaczęła sobie odmawiać taką tutaj jest opisane jako modlitwę, ale taką arfima, afirmację. Było w niej, że właśnie twórcza inteligencja powie mi, czy mam jechać, czy nie. I we śnie, we śnie po prostu pojawiła jej się jej matka i powiedziała jej, żeby nie jechała. Je wymieniła jej tam jakieś podowody. Ona nie pojechała. Pół roku temu, y, pół roku później ta firma, której jej zaproponowała pracę, zbankrutowała. Ja myślę, że właśnie to jest taki przykład wykorzystania tej wiedzy z, z tych kronik, jeśli istnieją. Co to Coś, Mati chciał chyba powiedzieć, ale on przerwał. Tak, mówię, mówię. Z dość mi mikrofon szwakuje. Yy, ta kronika Akaszy bardzo przypomina mi pakty z różnymi szatanami, Znaczy nie szatanami, tylko diabłami. Nie pamiętam, czy to występującymi w, z, z, w yy, mitologii słowiańskiej, czy tam z zachodu. Ogólnie jest takie założenie, że o ile się nie mylę, yy, są demony od pierwszego do 21. i kolejne się nazywa. Demon pierwszy, demon drugi, demon trzeci, demon czwarty. I dany demon miał nam dawać mm, inteligencję w jakiejś zakresie dziedziny. Tak, na przykład, Zaniec, nie wiem, czy tak jest, ale pierwszy demon coś tam dawał nam wiedzę w zakresie alchemii. Drugi demon wiedzę w zakresie nauk ścisłych, tak jak chemia, hmm. fizyka, Trzeci demon dawał nam znowu wi wiedzę w zakresie matematyki i inżynierii i tak dalej. Demon XXI, o ile się nie, nie mylę, dawał y wiedzę w zakresie za, za każdym zakresie i każdy tam pakt z demonem kosztował ileś tam jakoś tam określoną rzecz, czy tam określony długo czas życia też, am, lata życia I jednak no to jest już taka sprawa okropnie podchodząca pod retorykę i na takim wolę się nie rozgadywać, ponieważ wiem jak ludzie wierzący retorykę na, na argumentację logiczną na to reagują ale na, to taka, czy... jest to, ty łączysz to tak, że istnieje jakaś tam wyższa istota, która nam y, pomaga i daje nam tę wiedzę, czy. Znaczy nie, to, to takie moje spostrzeżenie, że to bardzo przypomina właśnie te demony z, z tej mitolo mitologii. Mm -hmm. No to właściwie trochę przypomina. Tak jak, jakby nawiązanie. Tak. Ja mam tutaj pytanie do tu obecnych, co sądzą o kontakcie z istotami tam nadprzyrodzonymi w snach, na przykład tam z demonami, szatanami jakimiś tak co wcześniej mówię. Znaczy według mnie to jest tu takie wymysły, nie, no. bo ja jestem ogólnie ateistą, jestem sceptycznie nastawiony do wszystkich takich istot paranormalnych, więc myślę, że po prostu to są takie domysły różne. Wyobrażenia, wiesz, że usłyszysz o jakimś demonie i każdy go sobie inaczej wyobrazi. I potem się wyobraża sobie albo śnić jakąś historię. A może teraz Fallen Leaf by się wypowiedział? Fallen Leaf, co no, o tym to, sądzisz? Co do tego, co mówiono o tych demonach, osobiście... Myślę, że może być w tym część prawdy, oczywiście osoby nawet niewierzące relacjonują e, sny prorocze, ale może być też tak, że osoby, które zawarły nawet nieświadomie jakieś pakty, mogą doświadczać je częściej. To jest tylko taka teoria. Jak wszystko tu są tylko tylko teoriami, nie możemy potwierdzić żadnej z teorii. że tylko teorycyzować, co jest bardziej prawdopodobne, czy jest to Prawdopodobne. Znaczy to w pewnym stopniu na wiarę, tak? My nie mamy pewności, że to istnieje. Tak samo jak z Bogiem. My nie mamy pewności, że to istnieje, ale w to wierzymy. No dokładnie. Na przykład y znam przykład takiej osoby, właściwie to jest moja babcia, która po śmierci mojego dziadka to było kilka tam lat temu, nagle zaczęła go widywać w swoich snach, na przykład stał w oknie, stał po drugiej stronie ulicy i ona w to wierzyła, że on tak naprawdę się komunikuje z nią z grobu podczas snów, ale ja myślę, że to są tylko jej wyobrażenia, takie po ciężkiej chwili ona chciała go jakoś zatrzymać koło siebie, że tak powiem. No Ja tutaj mogę też przytoczyć swój przykład, który też osoba wierząca w zjawiska paranormalne i ogólnie w ezoterykę zakwalifikowałaby pewnie jako jakiś kontakt z demonem albo osobą właśnie, nie wiem, może z osobą poza, z cywilizacji pozaziemskiej albo czymkolwiek takim, tak? Przykładowo miałem sen, który zapisałem następnie w dzienniku snu jak później się okazało, po jakichś ośmiu miesiącach, był to sen, w którym odzwierciedliły się w zasadzie trzy szczegóły. Mianowicie byłem w tym śnie w pewnym sklepie, Zgodziła się pora roku, co jest oczywiście bardzo prawdopodobne, tak, ponieważ mamy prawdopodobieństwo 25%, tak, kontekst bycia w tym sklepie, w sensie z jakiego powodu byłem w tym sklepie i tak dalej, osoba, z którą byłem w tym sklepie i książki, które zauważyłem na półce w tym sklepie, tak. I pod koniec tego snu zobaczyłem osobę, która wydała mi się od samego początku na pierwszy rzut oka jakąś zjawą, tak. Ta zjawa rzuciła do mnie jakiś tekst, który od razu przypomniał mi jakiś cytat z Biblii, nie zacytuję dokładnie, aczkolwiek był to właśnie przykład takiego tekstu typowo sakralnego, tak? Po tym śnie właśnie obudziłem się i poczułem takie intensywne uczucie spadania, tak? Ktoś mógłby to zakwalifikować jako jakieś inne zjawisko, być może jako obę ponieważ obudziłem się też w bardzo nienaturalnej pozycji, z uniesioną do góry ręką, która wydawała się być sparaliżowana, tak? Tak więc był, było to bardzo ciekawe zakończenie tego snu, no i właśnie osoby wierzące we zwrotę, które mogłyby stwierdzić, że, że to właśnie mogło mi zasugerować, iż było to coś więcej niż zwykły sen, szczególnie, że zapisałem go w dzienniku snu i za 8 miesięcy zobaczyłem, iż faktycznie wydarzyło się coś podobnego, jako przykład do istnienia teoretycznie kloniki AK, no to to mógłby być przykład zastosowania tego jeszcze raz. Znaczy z tego snu, który ty opisałeś, właśnie z właściwie zakończenia, zrobiłem tak. ta, takie dwa możliwe, yy, że tak powiem, zjawiska, jakie mogły wystąpić. Pierwszy to jest paraliż senny, mianowicie miałeś podniesioł rękę i jakby była sparaliżowana, czyli nie mogę się ruszyć. A drugie tak. to takie silne poczucie spadania, czyli taki zryw miokloniczny. To też czasem tak mamy, jak idziemy spać i nagle... Nie wiem, myślimy, że spaliśmy ze schodów i tak uczucie spadania. Tak, A jeszcze co to... wyraźnie odsuwałem w głowie ten głos, który usłyszałem we śnie, tak? Teoretycznie od tej zjawy, którą zobaczyłem, tak? No to ja myślę, że to był paraliż synny, bo ja też tak czasami mam. A w związku z tym, że 8 miesięcy później się ten sen pojawił, no to wiesz, to jest bardzo możliwe, bo pora roku się zgadza, tam sklep się zgadza, pewnie to był jakiś yy, albo znanej marki, albo gdzieś niedaleko ciebie, rozumiesz? Jaki twój znajomy. To był, to był zwykły sklep, tak, księgarnia i właśnie w tym śnie chodziło o tym, że wybrałem się z daną przyjaciółką, by kupić prezent dla jej chłopaka, tak? Ona w tym śnie sugerowała, yy, sugerowała mi coś w tematyce miłosnej, tak? Nie wiedziałem dokładnie o co chodzi. Natomiast w rzeczywistości ona po prostu chciała kupić dla tego chłopaka kamasutrę, co było dla niego, To byłoby bardzo fajnym pomysłem, aczkolwiek skończyło się na jakiejś książce o starożytnym Rzymie, tak? Yy, natomiast jeśli yy jeśli chodzi o te książki, które leżały na półce, to po prostu zachwyciłem się, no bo pewnie jak wielu naszych słuchaczy w wieku 10-11 lat byłem wielkim fanem Harry'ego Pottera, tak, i podszedłem do tej półki i mówię sobie, popatrz Paulina, nie, bo tak miała najmniej moja koleżanka. Zupełnie nowe okładki Harry'ego Pottera, tak, to było zupełnie nienaturalne jakieś uczucie ekscytacji w tym śnie, tak, no i później w tym śnie faktycznie okazało się, później w rzeczywistości faktycznie okazało się, już zobaczyłem takie okładki i właśnie o tym powiedziałem, tak? No i teoretycznie hmm. wtedy, kiedy miałem ten sen, yy, nie wyszły nawet nowe wydania z nowymi okładkami tych książek, no. no. ale też można się było tego spodziewać, no bo tak się często dzieje, tak? Więc nie doszukiwałbym, się, nie doszukiwałbym się na siłę w tym czegoś paranormalnego, aczkolwiek jeśli osoby mówią o jakimś kontakcie z wyższymi istotami w snach, no to to może być jakiś przykład do tego, tak? Ogólnie takie zjawisko, może nie dokładnie takie, bo tutaj mówimy o wyśnieniu jakiejś rzeczy i następnie jej spełnieniu, ale jest też takie zjawisko, że czasami intensywnie o czymś myślimy, potem zapominamy o tym na jakiś okres czasu i następnie ono jakoś się pojawia w naszym życiu, tak? Albo inna, inny sposób, jak zacząłem grać na gitarze, to wcześniej nigdy nie widziałem nic wspólnego z gitarą praktycznie, a na drugi dzień w telewizji się po, zaczęły się pokazywać właśnie takie filmy. gdzie była gitara, tam kostki do gry, rozumiecie tak? Yy, niektórzy wyjaśniają to sobie ja jako to tak Mam, że Tak, no ja bardzo często to tak no. mam, że właśnie usłyszę o jakiejś rzeczy, o której praktycznie nigdy wcześniej nie słyszałem, albo bardzo ciężko było mi usłyszeć, albo przypomnieć sobie o tym. I następnego dnia właśnie widzę jakieś wiadomości związane z tym pojęciem, z tą rzeczą, nie wiem, na Facebooku, w telewizji albo kogoś innego. Też sobie można właśnie tłumaczyć prawem przyciągania albo czymś takim. Znaczy nie, nie też co właśnie. prawo przyciągania, ale, yy, tak powiem przerwę, na przykład tak jest, tak samo jest jak szukamy długopisu yy, albo, nie wiem, pilot nasze ostrzeganie tak jakby się wyostrza i skupia się właśnie tylko na znalezieniu te, te, tej rzeczy. I podobnie jest z, z gitarą, tak jak ty się powiedziałeś, ty jakoś mm -hmm. się przywiązałeś do tej gitary, jakoś tak się zajarałeś tym i twoja uwaga właśnie się skupiła właśnie na gitarze, a, a reszta rzeczy takie ważne, jakby było. Właśnie też tak myślę, że jeżeli wcześniej w ogóle nie zwracaliśmy na to uwagi, nasz mózg go nie zauważał, a nagle się na tym skupimy jakoś mniej czy bardziej i dopiero wtedy zaczynamy, zaczynamy to strzegać wokół siebie. A niektórzy to tłumaczą to sobie poczekaj skończę tylko, prawem przyciągania, czyli właśnie tym, że nasze myśli są takimi atomami, cząsteczkami, które są w ciągłym ruchu, a różne zdarzenia i sytuacje w naszym życiu też są zbudowane przez cząsteczek i te cząsteczki, czyli nasze myśli i zdarzenia się przyciągają yy, po jakimś czasie. I niektórzy sobie tak tłumaczą, ja tak tłumaczyłem sobie jeszcze rok temu nawet, Wierzyłem w to, ale już tak, teraz bardziej sceptycznie do tego podchodzę. No można z się Spotkałem na, się na, z na swoją w tak? ja z, z tym zjawiskiem częściej kilka razy z nowo poznanymi słowami i znam dokładnie teorię sceptyczną, racjonalną co do tego zjawiska ale było to na tyle dziwne, że ciężko było mi utrzymywać tę wiarę żebym naprawdę myśleć, że to może coś w tym jest ale no wiadomo mózg ma potężne właściwości i ta racjonalna teoria może wciąż być prawdziwa, że po prostu mimo to wydarzało się, spotkaliśmy to słowo te wydarzenie wiele razy, ale było poza uwagą całkowicie i, my, i sądzimy, że nigdy wcześniej tego nie spotkaliśmy, a teraz po poznaniu już nowego słowa spotykamy go częściej. Dużo rzeczy z ezoteryki można na popskierowym wytłumaczyć, tak? Biorąc to pod logikę. No. Ale ogólnie no, też... są też, no to tam popraw sobie i ja tylko powiem, że są też takie sytuacje, w których wcale wcześniej tego nie widzieliśmy, ale tak naprawdę, bo wiecie, jak na przykład idziecie po ulicy, po ulicy znajdziecie, nie wiem, 10 zł, tak, to od razu wiecie, że zdarzyło wam się to w tej chwili, ale jest też takie coś, że myślicie o tym cały czas, wcześniej tak przez jakiś czas nie znajdziecie niczego, nie? A nagle myślicie sobie o pieniądzach, nie wiem, 50 zł, 20, nie? Ja tak miałem, że zacząłem sobie myśleć, i następnego dnia na teście y, z angielskiego bodajże było zdanie właśnie i tam były te banknoty, że tak powiem nagle przecież wszędzie, wszędzie zacząłem dostrzegać te pieniądze tutaj, nie wiem y, chmury się układały w środku pieniędzy rozumiecie o co chodzi, nie? to po prostu obsesja jakby no ja tak samo to... miałem kolegę, który miał obsesję na punkcie liczby 13 wszędzie obses... ja, wszędzie widziałem. ja wszędzie widziałem liczbę 37 i to wydawało mi się, że w konkretnych okresach w życiu składowo tak, Skupiałem się bardziej na tej liczbie. Teraz przykładowo, kiedy miałem taką wielką obsesję powiedzmy na tej liczbie i usłyszałem o niej, nie wiem, trzy razy w telewizji, dwa razy w internecie, jeszcze gdzieś podczas spaceru, kolejny raz na paragonie i to wszystko zdarzyło się w jeden dzień, tak? Później jeszcze dzwonię mm -hmm. do swojej dziewczyny, opowiadam jej o tym już taki, nie wiem, no może nie byłem tym przerażony, aczkolwiek wydawało mi się to co najmniej dziwne, tak? Dzwonię do niej, co się mm -hmm. stało? rozłączyło mnie akurat w 37 sekundzie, tak? Później, kiedy do niej dzwoniłem, nie miałem już żadnych problemów z zasięgiem ani z jakością rozmowy, tak? Akurat wtedy to się stało, no ale łatwo to sobie wytłumaczyć tym, że nasza podświadomość po prostu koncentruje się na tej liczbie i widzimy ją coraz częściej i częściej. Jest taki film, e, numer 23 w roli głównej z Krajem i właśnie e, Widziałem w komentarzach po obejrzeniu tego filmu, że ludzie zaczęli sami zauważać tą liczbę powiązania z ną w godzinach głównie, ale też w numerach domu, tak jak było w filmie. No ja odebrałem to bardziej sceptycznie i zauważałem to mniej niż ci ludzie, więc coś w tym jest. No Ja przykładowo, kiedy powiedziałem o swojej obsesji mojemu znajomemu, no to on też zaczął zwracać uwagę na tę liczbę i też zaczął ją ciągle widzieć, tak więc można powiedzieć, że to jest zadaźliwe. Tutaj troszeczkę poza tematem głównym audycji dzisiaj rozmawiamy głównie o zjawiskach paranormalnych, jakie można napotkać w snach. Tutaj jednak nasz słuchacz Dariusz przysłał kilka pytań. Dlaczego kompletnie nie pamiętam, co mi się śniło po kilkunastu nieraz już minutach od przebudzenia, a jedyne co mi zostaje to świadomość, że śniłem oraz odczucie, które zostało po tym, co mi się śniło? Czy jest jakiś prosty sposób na to, aby zapamiętywać sny z pełną szczegółowością? I czy jest tak, że mózg śniąc używa innych rejonów, a te nasze używane na co dzień wtedy odpoczywają oraz na odwrót? Panowie? właśnie tej techniki zapamiętywania to na naszej stronie one rosną się do kolo, kawału, serdecznie zapraszam, jest właśnie instrukcja taka techniki zapamiętywania snów. No jednym z takich głównych sposobów na jak najszczegółowsze zapamiętanie snów jest prowadzenie yy, taka najbardziej tradycyjna metoda jest prowadzenie dziennika snów. Czyli po prostu bierzesz jakiś zeszyt, sobie wybierasz i zapisujesz tam swoje sny. Nawet jeżeli Teraz w ogóle nie pamiętasz, tylko idziesz do łóżka wieczorem i nagle rano, to zacznij sobie przed tym bawiać, że po prostu chcesz bardzo zapamiętać ten sen, yy, że wiesz, musisz bardzo tego chcieć i po przebudzeniu zazwyczaj będziesz pamiętał jakieś fragmenty i te fragmenty zapisujesz. Możesz też skorzystać wtedy z yy, techniki pamięci wstecznej, czyli tak. Jesteś na rowerze, tylko ten fragment pamiętasz. Zadaj sobie pytanie, jak się dostałeś na ten rower, potem skąd go wziąłeś? Potem, yy, jeśli już na przykład nie, wziąłem go ze sklepu, to jak się wziąłem w tym sklepie? I w końcu dojdziesz do takiego momentu, w którym uświadomisz sobie, że nie będziesz mógł sobie już nic więcej przypomnieć. I to jest właśnie taki początek snu, bo sen nie ma takiego głównego początku, tylko od razu jest w środku akcji. I ten dziennik snów, jeżeli będziesz go sumiennie prowadził, prawdopodobnie początek snu, tak. Jeśli ten dziennik będziesz snów prowadził regularnie, sumiennie, to w końcu będziesz zapamiętywał coraz więcej szczegółów. Tylko pamiętaj, że wszystko musisz zapisać w dzienniku. Nie możesz sobie na przykład jestem w sklepie, tylko opisz, y, jaki był wystrój, jakie książki, jaki kolor półek. Wszystko opisz i wtedy naprawdę będziesz bardzo szczegółowo zapamiętywał swoje sny. Dobrą metodą jest też pozostanie dłużej w łóżku, tak? ponieważ kiedy wstajesz bardzo szybko, wtedy łatwo ulatują ci te wspomnienia ze snu. Natomiast warto sobie przykładowo te 3-4 minuty jeszcze poleżeć w ruchu z zamkniętymi oczami i spróbować wtedy sobie coś przypomnieć. Albo przykładowo jak leżysz na plecach. Większość osób śpi jednak na boku i przykładowo kiedy wrócisz do tej pozycji, w której stałeś, będzie łatwiej przypomnieć sobie właśnie sny. Natomiast w innej pozycji może to być o wiele trudniejsze, ale. Warto, warto właśnie pozostać kilka, kilka jeszcze chwil bez ruchu, zanim, zanim wyjdziemy z usza i wtedy, wtedy, tak jak mówił kolega przede mną, najlepiej zapisać dane sny i to zdecydowanie poprawić swoją pamięć wszelkich marzeń celów. Wiele różnych rad dotyczących tego, w jaki sposób poprawić swoją e, pamięć snów. Tutaj panowie mówili o, o, o wielu takich, aby nie poruszać się zaraz po obudzeniu. E, myślę, że warto budzić się też e, bez budzika, jeśli jest to możliwe. Trzymać e, przy łóżku notatnik, zapisywanie swoich snów to absolutne, absolutne minimum. E, warto skupić się na jednym kluczowym obrazie dotyczącym naszego snu. Nie zmuszać się do przypomnienia o sobie. Aby nie zapomnieć słów, zaraz po przebudzeniu warto nie patrzeć na jakieś źródła, światła, zaraz po przebudzeniu nie patrzeć na okno. Najlepiej w ogóle zaczną Tak, leżenie w łóżku po przebudzeniu w stanie takiego półsnu często prowadzi do zapominania snów, w mówię o tym, że po kilkunastu nie pamięta, A właściwie zaraz po tym się obudzimy pamiętamy swój sen, należy go zapisać. Zwierność słów i ich sprawia, że bardzo szybko o nich zapominamy. Sny, które pamiętamy po przebudzeniu, to zwykle sny z tej ostatniej, najdłuższej, najdłuższej fazy fazy snu. Zdolność zapamiętywania marzeń sędnych można ćwiczyć również między innymi za pomocą tzw. pamięci wstecznej, pamięci wstecznej, retrospektywnej z racji tego, że w ten sposób przypominamy sobie sny sny przypominamy sobie właściwie od końca od ostatniego wydarzenia, które miało miejsce i tak po nicce do kłębka przypominamy sobie cały, cały sędzek i ćwiczyć taką pamięć wsteczną pamięć retrospektywną wieczorem, kiedy leżymy w łóżku dobrze jest postarać się przypomnieć sobie swój dzień, dzień, dzień poczynając od końca a kończąc na tym, jak obudziliście się rano, bo właśnie w ten sposób przypominamy sobie sny, zaczynając końca, więc w ten sposób y, przypominania sobie od końca y, warto ćwiczyć pamięć wsteczną, pamięć perspektywną. Y, poza tą pamięcią wsteczną znaczenie ma również wyobraźnia obrazowa, y, tak zwana wyobraźnia eidetyczna, to obrazy stanowią właśnie język naszych snów, marzeń sennych, język naszej podświadomości, y, dlatego wyobraźnia obrazowa sprzyja przypominaniu sobie obrazów sennych. Jak ćwiczyć taką, taką taką wyobraźnię obrazową, wyobraźnię egetyczną? Jest oczywiście wiele takich przykładowych ćwiczeń na pamięć obrazową. Na przykład płomień świecy. Usiądźmy sobie wygodnie na po stołu, na którym w odległości około metra, na wysokości naszych oczu, zapalmy świeczkę. Aby płomyk nie migotał, żeby nas to nie rozpłaczało, warto zadbać, żeby w pomieszczeniu nie było przeciągów, zamknąć okno. Przez minutę wpatrujmy się bez przerwy w ten nieruchomy płomień świecy. Następnie zamknijmy oczy, i przez 30 sekund próbujmy sobie intensywnie wyobrazić ten płomień, płomień światy, który widzieliśmy. Potem otwórzmy oczy. Porównajmy to wyobrażenie w naszym umyśle z rzeczywistym widokiem i powtarzajmy tą czynność. Gdy Udaje nam się wyobrażać płomień przez 5 minut cel tego prostego ćwiczenia został osiągnięty i możemy przejść do wyobrażania sobie takich bardziej niż zaawansowanych obiektów niż, niż płomień, płomień światkiem. Myślę, że warto ćwiczyć również autosugestię, bo nie wspomnieliśmy o tym, autosugestia w zapamiętywaniu snów jest ogromnie ważna, czyli przed snem powtarzać sobie chociażby taką frazę, że zapamiętam swoje, swoje sny z dokładnym zrozumieniem oczywiście tej sugestii i wiarą w to, że rzeczywiście tak się stanie tutaj słuchacz, który w swoim, swoim, swoim komentarzu właśnie odnosił się do kwestii tego, że być może mózg i wolność zapamiętywania funkcjonuje nieco inaczej w, w, w snach, niż to jest w świecie najawie, co wpływa na zapamiętywanie, zapamiętywanie snów, to rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. Ważną funkcję w przekazywaniu wydarzeń z takiej pamięci krótkotrwałej do pamięci Długotrwałej odpowiada za takie sprawne przekazywanie tych wyobrażeń do pamięci długotrwałej norepinofryna i serotonina. I te dwie substancje, te neuroprzekaźniki są wydzielane właśnie we wszystkich fazach snu, oprócz fazy ręcz i oprócz tej fazy, kiedy pojawiają się marzenia senne. I to ma znaczący wpływ na to, że jest tak trudno przypomnieć nam sobie nasze snu. Jeszcze tutaj chciałbym tak wtrącić się, może nie na temat, ale jest taki ciekawy temat, iż w śnie, wiadomo, jesteśmy w nieświadomym śnie, że tak powiem, gramy w jakiejś historii i może się zdarzyć tak, że zobaczymy jakiś, nie wiem, pałac, dom, który jest po prostu nam we śnie wydaje się oczywisty, taki znajomy, zawsze tam pamiętamy go i tak dalej, ale poprzez budzeniu, w ogóle nie wiemy co to jest, nie wiem dlaczego wydało nam się znajomy. Właśnie chciałem się zapytać, czy wy kiedyś mieliście takie, takie tworzenie innych wspomnień, czy tak powiem, innych historii. Takie, że wiesz, widzisz jakiś y, dom i właśnie to on ci się wydaje w ogóle znajomy, y, od lat go znasz, wiesz jak on wygląda jak jest w środku, ale jak się już obudzisz, to uświadomisz sobie, że nigdy takiego domu nie widziałeś w ogóle i dopiero we śnie on się stworzył. Powiem szczerze, nie doświadczyłem w swoim śnie takiego swoistego déjà-vu, ale odnoszącego się tylko do tego momentu śnienia, tak? bo kiedy się budzimy już zdajemy sobie sprawę z tego, że to miejsce nic nam, nic nam nie mówi. Myślę, że nie wiem, czy mówimy o snach świadomych, czy o snach nieświadomych, bo w snach nieświadomych nic nas właściwie nie dziwi, także nawet jeśli trafiamy na jakieś zupełnie nam nieznane miejsce, to wydaje nam się, że znamy je i że jest to coś codziennego i w ten sposób można by to tłumaczyć, dopiero po przebudzeniu zdajemy sobie sprawę z dziwności, z snu i z tego, że z tym miejscem, które nam się przyśniło, nie mieliśmy nigdy nic wspólnego. Natomiast można by się zastanawiać, tak, czy jest to wspomnienie skąd, chociażby z tej drugiej strony, o której często wspomina Sylwia Brown, z jakiegoś innego e, życia. Może jest to miejsce, do którego e, wracamy we śmie, tak? ale to, to wszystko domysły osobiście. Jestem przekonany, że ma, mamy do czynienia z niczym z niezwykłym nadprzyrodzonym w tym przypadku. Właśnie tutaj słuchacz Dariusz Odpisał To wszystko co mówicie związane z bodźcami zewnętrznymi które zaczynamy odbierać faktycznie powoduje, że sen ulatuje Najlepiej byłoby leżeć i nie otwierać oczu oraz nie rozbudzać się zupełnie Jak pozostaję w takim półśnie, właśnie wtedy pamiętam To jest właśnie jedna z technik nawładna skomentowania snów nie pamiętam jej ale gdzie o niej żeby się chyba czelczyć, żeby się nie ruszać i sobie powoli przypominać od tyłu to, co zachodzi w śnie. Proponuję jednak, abyśmy wrócili do tematyki, powiedzmy, senno-paranormalnej. Było już, Była już mowa o snach proroczych, o déjà vu i podobnych sytuacjach. A pozwólcie panowie, że wrócę jeszcze do tematu seksów w LD, a mianowicie co z, co z istotami typu sukuby, inkuby? i inne seksorządne, że tak powiem. Sukuby, kuby, czyli takie istoty, które odwiedzają mężczyzn bądź, bądź kobiety, bo taka jest między nimi różnica, między sukubami a inkubami, po to, żeby wchodzić w jakieś relacje, że tak powiem, fizyczne w czasie snu. Myślę, że można jeszcze poszerzyć ten temat dotyczący właśnie sukubów i Kubów o ogólne zjawisko, które Określamy terminem Bedroom Visitors, czyli tacy nocni goście i które odwiedzają nas w czasie, kiedy I kolejne filmów... paranormalium, Mariuszu, bo Bedroom Visitors jest też często wiązane z obserwacjami UFO. O, tak, tak, tak, właśnie, bo do tego, co chciałem nawiązać, Takie jak nas w Kuby, w Kuby, w mogą nas przybyć z innych planet. To wyobrażenie na temat istot ludzkich zwykłych nadprzyrodzonych, paranormalnych, które odwiedzają nas w momencie, kiedy znajdujemy się w swoim mózgu, zmieniało się na przestrzeni dziejów. Dzisiaj o kubach, o kubach mówi się raczej rzadko. Dużo częściej tu są to chociażby istoty z innych planet, czy jakieś istoty, o których mówi się portrę, czy Natomiast jedną z takich najbardziej, myślę, wzmocnanych, racjonalnych wyjaśnień dotyczących odwiedzeń nocnych gości związana jest z zjawiskiem napadowego paraliżu sąnego, którego sam doświadczyłem, które mógłbym nazywać odwiedzeniem jakiejś niezwykłej istoty. Zresztą tak mi się wydawało, kiedy jeszcze byłem dzieckiem, byłem doświadczyłem takiego zjawiska, że obudziłem się w środku nocy przerażony, jak był jakiegoś kosmary i nie byłam w stanie się poruszyć, w stanie poruszyć żadną częścią swojego ciała. Chciałem krzyczeć, żeby ewentualnie obudzić brata, który stał ze mną w tym całym pokoju, ale żaden głos nie wydobywał się z mojego gardła, co tylko mogło moje przerażenie. W tym momencie, kiedy byłem absolutnie przerażony ze ściany, które znajdowała się na wprost mojego łóżka, wyszła ciemna postać wynurzyła się po prostu z cienia w ścianie i sama była w wielkim, człowiekokształtnym cieniu. Biło tej postaci ogromne zło. Zostawiamy sprawę właśnie po mojej wierze, widziałem, że bardzo, bardzo zła. Postać ta wyszła ze ściany, zbliżyła się do mojego łóżka, stanęła tuż przy moich stopach i spróbowała się ze mną. sobie jak się bałem w tym momencie, zwłaszcza, że jeszcze nie widziałem w swoim istnieniu, w jest napadowy paraliż absolutnie przekonany, że doświadczyłem właśnie wizyty takiego nocnego gościa w Medium jak Jakkolwiek byśmy nie próbowali sobie zracjonalizować demona, inkuba, sukuba, czy przybysza z innej planety, osobiście byłem przekonany, że jakiegoś rodzaju, jakiegoś rodzaju dęb. I dzisiaj zdaję sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z sennym, czyli wtedy budzimy się z fazierem, to pojawiają się różnego rodzaju halucynacje, jakby część tego snu miesza się z naszą rzeczywistością. Czasem są to halucynacje pełnowymiarowe i widzimy właśnie jakieś istoty, które czy to znajdują się nad naszym łóżkiem, czy wchodzą na nas i próbują nas dusić, czy też odbywać z nami w stosunek, które tego typu historie się pojawiają. Osobiście znam wiele osób, bardzo wiele osób, które doświadcza takiego stanu i spotyka się z takimi pełnowymiarowymi postaciami i dębunkami no, Miniona i starają się jakoś żyć z tym, z tym zjawiskiem. Wielu z nich tłumaczy sobie to w sposób taki właśnie nadprzyrodzony, twierdzą, że, że są to. Istoty obdarzone osobowością, które właśnie ich odwiedzają. Ja opieram się na takim racjonalnym wytłumaczeniu dotyczącym właśnie napadowego, napadowego paraliżu samolotu. A czy ktoś z Panów, jeszcze ktoś udział w audycji, może doświadczył tego zjawiska, którego, którego właściwie nikomu w tym nie życzył? No tak, oczywiście. Mi przykładowo zdarzyło się doświadczenie tego zjawiska i wtedy też wydawało się to zupełnie zupełnie takie realne, tak? Przykładowo zdarzyło mi się to kilka razy, ale najbardziej wyraziste były dwa przykłady. I w tym pierwszym obudziłem się w środku nocy i o dziwo było to zupełnie odmienne od, od wszelkich relacji, które mogłem przeczytać w internecie, tak? Tam wszędzie opisane jest, że czujemy jakiś niewyobrażalny ciężar na piersi, że widzimy posturę jakiejś osoby i tak dalej, a ja po prostu obudziłem się, czułem, iż unoszę się nad łóżkiem i cała rzeczywistość wokół mnie wiruje, a wokół jeszcze pojawiają się jakieś dziwne światła, aczkolwiek nie mogłem się poduszyć ani nic zrobić ze swoim ciałem. Natomiast w drugim przypadku było to już bardziej klasyczne i e, widziałem właśnie nad sobą posturę jakiejś osoby, e, która, nie widziałem dokładnie e, jej postaci i twarzy, po prostu czułem, że zbliża się do mnie i e, mówi do mnie coś takiego, że jeszcze do ciebie wrócę, albo coś w tym stylu, tak, jakieś przerażające rzeczy, które jeszcze słyszałem właśnie kilka, kilka chwil po obudzeniu, tak, więc e, jest to zjawisko, które wydaje się bardzo, które wydaje się bardzo realne, aczkolwiek aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że jest to tylko halucynacja. Najbardziej przerażające, co związane jest ze zjawiskiem napadowego paraliżu sennego, nocnymi gośćmi, którzy odwiedzają nas w momencie budzenia się bądź zasypiania, jest to, że doświadczyć tego może właściwie każdy z nas. Nie do końca znane są powody występowania napadowego paraliżu sennego którzy słuchają teraz naszej edycji w Radiu Paranormalium na temat tych niezwykłych, nadprzyrodzonych zjawisk, które związane są ze snem i śnieniem, mogą być odczuwać przerażenie na sobą myśl, że coś takiego mogłoby ich spotkać. Całkowity paraliż, niepłatność wydobycia głosu jeszcze jakaś przerażająca postać. Kilka może rad z tego, jak radzić sobie z napadowym paraliżem sennym, w momencie, kiedy, kiedy się pojawia. Yy, paraliż nie jest yy, absolutny. Napadowy paraliż są nie jest całkowity, bo tak jak w fazie REM, gdy zasypiamy, gdy mamy do czynienia z tym naturalnym, biologicznym paraliżem, który nie pozwala, żebyśmy w swoim łóżku odgrywali sceny z naszego snu, yy, widzimy, że osoby, które śnią poruszają gałkali ocznymi. Zresztą stąd wzięła się Hmm. nazwa tej fazy snu REM, rapid eye movement, czyli szybkie ruchy gałek ocznych. Mięśnie odpowiedzialne za ruchy gałek ocznych nie są sparaliżowane. Tak jest również z napadowym paraliżu sennym. Możemy poruszać gałkami ocznymi, oczami. Jedna z takich rad sprowadza się do tego, żeby mrugać. Jeśli jesteśmy w stanie mrugać, to żebyśmy mrugali po to, żeby jak najszybciej do mózgu dotarła ta informacja, że ja nie śpię. A skoro nie śpię, no to nie powinny być paraliżowany i dzięki temu ten paraliż powinien szybciej ustąpić. Druga metoda jest właściwie zupełnie odmienna, bo zachęca się do tego, żeby zamknąć oczy i spróbować zasnąć, bo wtedy najczęściej powrócimy do, do snu, do snu snu, do sennego w fazie REM, do tego marzenia sennego, z którego się wyrwaliśmy. Już samo takie uświadomienie sobie, że mamy do czynienia z wyjaśnionym, związanym z funkcjonowaniem naszego ciała, naszego mózgu, myślę, że wpływa w jakiś sposób na zmniejszenie tego poziomu lęku. Proszę sobie tylko wyobrazić, jak muszą czuć się osoby, które nie mają zielonego pojęcia o tych sprawach, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli nie wiedzą o istnieniu napadowego paraliżu sennego, a chociażby co jakiś czas muszą borykać się e, z takim poczuciem, że jakaś ciemna postać odwiedza ich łóżku, kiedy są sparaliżowani. To musi być absolutnie przerażające, dlatego też taką wiedzę o tym, skąd ci nocni goście się biorą, e, powinniśmy upublicznić, a ci powinniśmy przekazywać, chociażby teraz na antenie Radia Paranormalium. I jeszcze jakieś rady może dotyczące napadowego paraliżu sennego od kolegów. Ja może jeszcze dodam odnośnie tego, co mówiłeś o tym, jak bardzo musi to być przerażające. Podam przykład własnej mamy, która jest głęboko wierzącą osobą. Ona opowiadała mi o takim doświadczeniu z pełnym przekonaniem, że była to właśnie jakaś ciemna postać, jakiś demon, może, może wręcz szatan, tak? Więc kiedy ją uświadomiłem o tym, że istnieje takie zjawisko i można je w zupełności wytłumaczyć w biologiczny sposób, była troszeczkę uspokojona, tak? Więc... Hmm. No ja przykładowo jestem takim e, dziwnym przykładem, jeśli chodzi o paraliż senny, ponieważ wszystko, wszystkie zdarzenia, które się dzieją, dopasowują się do tego paraliża, do tego paraliżu. Oczywiście mówiłem tam o jednym przypadku, w którym e, wydawało mi się, że cała rzeczywistość wokół mnie wiruje. To było takie mniej klasyczne, tak? Natomiast we wszelkich innych przypadkach właśnie widzę jakąś postać. Natomiast wystarczy mi w zasadzie kilka sekund, żeby wydwać się z tego paraliżu i w zasadzie nie wiem, jak to się dzieje. Wydaje się, że jest to naturalne, tak? Większość osób ma problem z tym, że paraliż nie chce ustąpić, natomiast u mnie dzieje się to jakoś spontanicznie No ale tak jak mówię, tak jak mówił wcześniej Mariusz, wydaje mi się, że poruszanie gałkami ocznymi, mruganie, wydaje się być najefektowniejszym sposobem. To ja może chciałbym się jeszcze zapytać, czy... Bo myślę, że... Większość, o ile nie wszyscy y, słuchacze, no może nie słuchacze, tylko osoby na tej, na Skype'ie naszym, słyszały o takiej akcji, czy kiedykolwiek widziałeś tego człowieka w swoim śnie. Mianowicie, polegało na tym, że y, w 2006 roku bodajże, pewna pacjentka szpitala psychiatrycznego zrobiła taki portret w postaci, którą bardzo często prześladowała ją y, w śnie. Potem jej psychiatra podzielił się tym z innymi psychiatrami i oni też zaczęli otrzymywać dokładnie ten sam portret człowieka i do jest tu napisane na tej stronie y, od stycznia 2006 do dzisiaj, co najmniej 2000, 2000 y, ludzi przyznało się, że widzieli dokładnie tego samego człowieka sportretowanego. Jak wy myślicie, czy to jest, czy jest rzeczywiście jakaś prawda? Może ktoś z Was tego, czy myślicie, że po prostu to jest tylko okoliczności? Powiem tak, ja tę stronę, tę stronę założył specjalistę od marketingu centralnego czyli takiego wirusowego, z tego co czytałem i moim zdaniem... To jest prostu efekt placebo, ten człowiek, który zrobił tą stronę, e, to był właśnie special marketingu i to tak zaplanował, żeby e, ludzie, to gdzie dzisiaj, to jest taki efekt placebo się stał, że wszyscy zaczęli śpić o tym mężczyźnie i po prostu przecież tu stronę. No właśnie też tak myślę, że to jest taki placebo. Że się mówi, że ten człowiek ci się śni albo śnił i na drugi właśnie dzień od razu mamy sen z nim. Bo wątpię, żeby to była ja jakaś taka... Ja mam raz pewnego sceptyka co do tej właśnie twarzy, no i pomimo wielkiego doświadczenia bardzo dobrej pamięci snów nigdy nie zauważył tej twarzy, więc to wskazuje jasno. A co sądzicie, bo myślę, że to jest taki temat y, też y, w granicach paranormalności o MLD, czyli takim wspólnym sieniu, że mamy sen i jesteśmy w nim wspólnie, jako dwie osoby. Ja sądzę, że to jest e, nieprawda. Moim zdaniem e, to już zaprawa pod temat e, e, projekcji astralnej, że dwie osoby są na jednym planie, czy jakoś tam nie znam się na tym dokładnie. I moim zdaniem to, to właśnie nie jest możliwe, bo dwie osoby nie mogą być w jednym śnie. Może być tylko jedna. Nie próbowałem tego nigdy, ale podkreślałem, że byś się nawet próbować to się nie uda. Aż znaczy, tak się pytam, bo ja też tego próbowałem wiele razy techniką taką, że podczas ślad snu zacząłem rysować drzwi nad drzwiami y, i miał dane sobie i o nie myślałem i były dwa takie przypadki z jednej strony osoba, do której snu wchodziłem na następny dzień w ogóle nie pamiętała go tego snu, chociaż poprzednio miała świetną pamięć snu w ogóle wszystkie szczegóły i tak dalej albo po prostu y, nie było mnie w myśleniu, ale zawsze wychwytywałem, nie wiem czy to było placebo ale zawsze wychwytywałem taki podobny motyw, że tak powiem że nie wiem, woda, ogień tak wychwytywam w naszej stronie, to był właśnie taki projekt, był taki projekt, żeby zabrać ludzi na, żeby ludzi na takiej wyspie, a wcześniej patrzyłem jeszcze na stronie obyłania taki projekt, żeby zabrać ludzi na taki, jednym takim miejscu i podobno ich wychodziło, nie wiem, jak się do tego, tylko tam gdzieś tam czytałem i podobno im się dawało. nie wiem, jak się mógł być tego efekt, bo jak w nie jest, nie czułem, ale się narząc Może warto zauważyć, że jeśli miałoby coś takiego istnieć, to jest MLT, chociaż ja osobiście nie wierzę w tego typu doświadczenia, to pewnie opierałoby się to poniekąd na tej teorii o tym, że wszystkie nasze podświadomości są połączone na jakimś głębszym poziomie. Ja osobiście nie miałem tego typu doświadczenia, natomiast śniło mi się, iż byłem w projekcji astralnej tak. No, miałem sen o projekcji astralnej razem z moim znajomym, a przed tym snem śniło mi się, iż jechałem bardzo szybko samochodem i widziałem jakieś bardzo dziwne światła na jakiejś oddalonej o kilkadziesiąt metrów w górze tak? i co się stało następnego dnia przyszedł do mnie ten znajomy o którym miałem sen i zapytał i przyszedł z zapytaniem o to, czy mógłby pożyczyć ode mnie książkę Roberta Monroe, która traktuje właśnie o projekcji astralnej i zrobił to pomimo tego, że nie rozmawialiśmy w zasadzie na ten temat od jakiegoś roku, nie zamieniliśmy na ten temat ani słówka. To się później okazało, jechał on, kiedy ja spałem i miałem ten sen, on w przybliżonym okresie czasowym jechał samochodem i skupił się na światłach, które właśnie widział w oddali, które wydały mu się jak, w jakiś sposób nienaturalne, ponieważ nie znał ich źródła i rozmyślał wtedy o sensie życia, o medytacji, o, o projekcji astralnej czy tego typu rzeczach. Tak więc mógłby to być jakiś przykład jakiejś komunikacji pozazmysłowej. No, mi się wydawało, że miałem z nim właśnie jakiś sen, tak? Mógłbym to zakwalifikować jako NLD, aczkolwiek on wtedy nie spał. Natomiast wydarzenia następnego dnia były Hmm, bardzo dziwne, podługując je właśnie do tego marzenia sennego. Jeszcze tylko co do tego tematu dodam, że istnieje taka teoria, nie wiem kto ją głosi, ale nie, że człowiek, y, tak na początku stworzenia w ciągu pierwszych tam kilkuset lat y, homo, istnienia gatunku homo sapiens y, miał wykształconą sobie umiejętność telepatii, ale jej nie używał i przez to, że tak powiem wytraciliśmy ją w procesie ewolucji. Tylko tyle dodam. To ja, korzystając z tej chwili ciszy, tutaj na antenie pozwolę sobie przypomnieć kontakty do nas. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, audycja Świadomy Sen na drugi świat jest realizowana na żywo. Można do nas dzwonić na naszym skype radio.paranormalium.pl Można także dzwonić pod numer telefonu 32 746 0008 Jesteśmy także na GaduGadu gadu, gadu 36 08 Czekamy również na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl a także na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Oneuronautów jak również na grupach tematycznych poświęconych świadomemu śnieniu Świadomemu Śnieniu Kubaksius już nas już nas musiał pożegnać, życzymy świadomych snów, a my tymczasem będziemy kontynuować. Jeśli chodzi o zdolność wspólnego, świadomego śnienia i telepatię, o której tutaj mówił kolega, o tym, że jest to coś, co właściwie utraciliśmy w takim procesie ewolucji, ja chciałbym tutaj nawet nie o ewolucji biologicznej, ale o takiej ewolucji kulturowej, to myślę, że potwierdzeniem tej teorii byłyby te doniesienia, które mówią o tym, że plemiona, które zwykliśmy nazywać pierwotnymi, a w każdym bądź razie korzystającymi yy, z takich doświadczeń yy, pierwotnych, często donoszą o możliwości właśnie wspólnego przebywania w przestrzeni sennej, czyli tego wspólnego, świadomego śnienia, o którym mówimy jako Jednym z tych zjawisk takich nadprzyrodzonych, niewyjaśnionych, dotyczących e, śnienia. E, najbardziej chyba znane jest e, południowoamerykańskie plenie Jakui, e, o którym pisał Carlos Castaneda, chociażby w swoich książkach, a e, w przypadku których wspólne świadomość nie najlepiej zostało opisane przez Florindę Donner, e, również studentkę antropologii podobnie jak Carlos Castaneda, która zresztą spotykała te same postacie, o których w swoich książkach pisał Carlos. W swojej książce Życie we śnie, Inicjacja w świecie szamanów, Florinda Donner zwracała uwagę na to, że w promieniu jaku i to przekonanie, że kilka osób może przebywać w przestrzeni sennej, było bardzo głęboko zakorzenione. Uważało się, że to kobiety posiadają szczególne predyspozycje do tego wspólnego, świadomego śnienia z osobą, która miała to wspólny, świadomy sen wywoływać, miał być szaman tego promienia nazywany agualem. Wydawać by się więc mogło, że rzeczywiście wspólny, świadomy sen byłby taką umiejętnością, którą zatraciliśmy wraz z rozwojem cywilizacji. Długo zastanawiałem się nad wspólnym świadomyślnieniem, nad tym, czy takie zjawisko mogłoby być możliwe, ponieważ nie ma jakichś badań, które potwierdzałyby istnienie tego zjawiska. Jeśli można byłoby to wpisać w jakiś światopogląd, w jakąś teorię, która właściwie już istnieje, no to mówilibyśmy właśnie o, o telepatii i w ten sposób chyba należałoby to, należałoby to wyjaśniać poprzez taką zdolność komunikacji pozazmysłowej, ponieważ sen jako zjawisko, które odgrywa się tylko i wyłącznie w naszej głowie i pod uwagę fakt, że ten świat jest wytwarzany li tylko i wyłącznie w naszej głowie, no to mogliśmy się zastanowić, jak to możliwe, że rzeczywiście dwie postacie mogą w tym samym miejscu się znajdować. Być może właśnie na zasadzie telepatii, czyli przekazywania tych obrazów, tego, co w snach się dzieje, a jak na przykładzie Plemienia, o którym dzisiaj mówiłem, Plemienia Jakui, to Nagual byłby tą osobą, która no, posiada zdolność telepatii w trakcie e, snu. Te obrazy przekazuje do e, głów czy też umysłów innych osób. E, jestem sceptycznie nastawiony do zjawiska, ale myślę, że no, fakt, iż takie postacie jak Stephen Lebersch, e, który m, bardzo duże e, zasługi ma, jeśli chodzi o udowodnienie istnienia zjawiska świadomego snu. Jeśli Steven Laberge patrzy na to o okiem dość przychylnym, co można zauważyć w to artykułach, które e, publikowane są na stronie Lucidity Institute, e, Labergeana Lucidity.com, to jest to zjawisko, nad którym moglibyśmy się zastanowić. E, tą drogą, myślą, którą należy obrać, jeśli chodzi o badanie nad tym zjawiskiem, e, to właśnie szukanie powiązań między MLD e, Mutual Lucid Dream, a zjawiskiem telepatii. Ja muszę wystarczyć ruchu właśnie eksperyment dla tego Nie widzę problemu właściwie. Dobrze przygotowany eksperyment, w którym wzięliby udział na przykład dzisiejsi członkowie audycji. To byłoby coś ciekawego i myślę, że wynikami takiego eksperymentu moglibyśmy się będzie podzielić również na antenie Radia Paranormalium, także do rozważenia w łonie ruchomego, no, i no, na pewno zaprosimy wszystkie osoby również z powodu, które będą chciały wziąć udział w tym eksperymencie. To moglibyśmy właśnie tam gdzieś tam umówić, na przykład w na grupie, to że na moglibyśmy to umówić. Moglibyśmy na umówić właśnie całą grupę omówić właśnie ten projekt tego eksperymentu, że na przykład byśmy mieli jedno takie miejsce, gdzie byśmy się we strach spotykali, coś takiego. Może tak trochę odchodząc od tematu tego wspólnego śnienia, chciałbym się Was tak. Zapytać, czy myślicie, że OB jest świadomym snem, czy OB to jest zupełnie inne zjawisko? Ja sądzę, że to jest właśnie świadomy sen, tylko taki, jak to kiedyś ktoś określił tutaj na audycji, warunkowy na orzeczenie, coś takiego, taki życzeniowy sen. OB to właśnie kolejne z takich zjawisk niewyjaśnionych, co do których istnieje nie ma dowodów że badania są prowadzone związane ze snem ze śnieniem z, z osypianiem tutaj z tego czasu do antenie Radia Paranormalium odbyła się cała audycja dotycząca związków między OB a i wtedy prezentowałem swoje stanowisko które właściwie się nie zmieniło i obę tłumaczę dwojako te stany w których pojawia się przekonanie, że my sami, nasza jaźń znajduje się poza naszym ciałem, e, tłumaczyłem jako pewnego rodzaju halucynację związaną z deprywacją sensoryczną. E, natomiast takie już opowieści dotyczą jakby podróży astralnych, czyli ta nasza jaźń opuszcza ciało, ale jednocześnie odbywa podróże. E, czy to na tym świecie, czy wędruje do jeszcze innego świata, tłumaczyłem jako e, tego rodzaju właśnie świadomy sen, któremu nadajemy jakieś inne cechy. To może panowie, w tym kierunku, skoro tak sobie prowadzimy dzisiaj miłą rozmowę i cieszę się, że tyle osób dzisiaj znamy z nami w audycji. Opowiadamy o takich zjawiskach nadprzyrodzonych, o zjawiskach paranormalnych, niewyjaśnionych, które związane są ze snem, i śnieniem. Zresztą jest to jedna z rzeczy, która sprawia, że sny są tak bardzo interesujące, ponieważ są tak słabo wyjaśnione i naprawdę wiele kwestii dotyczących snów i nadal czeka na, na osobę, która je wyjaśni. Nie wiemy nawet, jaki miał być cel snów i po co filmy Od wieków sny były postrzegane właśnie jako coś niezwykłego i paranormalnego. mówiło się o snach, że są wsłane przez bogów, przez bóstwa. W szczególności miałoby to też rzecznów proroczych, Zresztą do, podobnej, do, podobnej, do podobnych rozważań zmierzał komentarz jednego z dzisiejszych słuchaczy Radia Paranormalium. Od wieków, od czasów starożytnych ludzie chociażby zasypiali w świątyniach Boga Apolina, czy to Boga Sklepiosa, po to, żeby uzyskiwać sny, które dadzą mi odpowiedź na pytanie dotyczące tego, w jaki sposób poradzić sobie ze swoją chorobą. W Biblii wielokrotnie pojawiają się sny jako przekazy od Boga. To we śnie Bóg nakazał Noemu budować arkę. We śnie Bóg przemówił do Józefa, by wraz z Mają Jezusem uciekli do Egiptu przed królem Herodem wierząc pod uwagę to, jaką estymą cieszy się religia również w obecnym społeczeństwie, jak wiele osób wierzy w istnienie jakiegoś ciała poza materialnego nazywanego duszą, jak wiele osób wierzy w istnienie Boga. No moglibyśmy się zastanowić nad tymi wszystkimi przekazami, które są obecne w czasach obecnych, ponieważ są, które mówią o tym, o snach, które są przesłaniami od bóstwa, od, bóstwa od jakiegoś, jakiegoś Boga, bo to się nie skończyło wraz z tymi historycznymi czasami dotyczącymi bogów greckich, czy też boga jachta. A powiem wam historię dotyczącą osoby, którą osobiście znałem, zamieszkuję w Gozowie Wielkopolskim, gdzie działa pewien odłam ruchu protestanckiego z który nosi nazwę Żywy Zdrój. Jest to niewielka grupa religijna. Jedną z członków tej grupy jest Alicja. Alicję poznałem właściwie kilka lat temu, kiedy w wieku z lat dwudziestu studiowała razem ze mną, na kanale zboru Żywy Zdrój w serwisie YouTube możemy znaleźć tzw. świadectwa nawrócenia, czyli te opowieści na temat tego, w jaki sposób członkowie zboru uwierzyli w te prawdy religijne, które są im przekazywane przez osoby, które nadzorują zbor. Ja zachęcam do tego, żeby posłuchać świadectwa nawrócenia Alicji, ponieważ jest ono związane z tym tematem, o którym dzisiaj, o którym dzisiaj rozmawiamy. Yy, Alicja swoją opowieść, swoje świadectwo nawrócenia zaczęła od tego, że jej siostra i jej matka zaczęły wierzyć w tego prawdziwego Boga, yy, o którym mowa w Zborze Żywy Zdrój. Yy, ona sama patrzyła na to raczej raczej krytycznie. Nie wierzyła w to, co mówi jej matka, nie wierzyła w to, co mówi jej siostra, a była przekonana, że jest to po prostu y, taka bajka. Na zmianę sposobu myślenia Alicji wpłynął sen. Sen, który według niej był właśnie przekazem od jakiejś istoty supranaturalnej, od Boga mianowicie, y, od chrześcijańskiego Boga, y, o którym słyszała tyle z Boży żywych zdój. Y, przytoczę tutaj y, w oryginale słowa Alicji miałam sen. Przyśniło mi się, że szatan wcielił się w bliską mi osobę. Nie wiedziałam, że to on. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że to nie była bliska mi osoba, tylko on. I w tym śnie, nie chcąc iść za Bogiem, zaczęłam się modlić o nasz. I w tym momencie się przebudziłam. To był pierwszy sen, który mnie poruszył i sprawił, że jak gdyby bardziej zainteresowałam się Bogiem. Po jakimś czasie był kolejny. Przyśniło mi się, że jestem w obcym domu pustym, jak gdyby oddalonym od miasta. Podchodzę do okna, jest noc widzę na niebie świetlisty krzyż złożony z kul światła. I takie przekonanie wtedy miałam, że to jest koniec świata. Odwróciłam się do mojej siostry właśnie i mówię, zobaczanka, koniec świata, a ja jeszcze nie jestem gotowa. I to mnie tak właśnie poruszyło, że zaczęłam jeździć z nimi do zboru w Kostrzynie, a od jakiegoś czasu tutaj przychodzę, do zborów w Gorzowie w sensie. Yy... Alicja była głęboko przekonana, że ten sen był przekazem od jakiejś supranaturalnej istoty, od Boga mianowicie. Kiedy poznałem Alicję, zdałem sobie sprawę, jak w takich protestanckich odłamach ruchów religijnych, jak wielką rolę przywiązuje się do snu. Często, kiedy Alicja rozwiązała no. z Alicją, odbierała ona telefon, który traktowała ze śmiertelną powagą od jakiejś osoby z rodziny, która wdrowaniła do nich, żeby opowiedzieć swój sen. Wszyscy sny członków zboru były bardzo wnikliwie analizowane przez innych, ponieważ mogły być przesłaniami od Boga. Sny miały być sposobem, w jaki Bóg, jakaś supranaturalna istota, komunikuje się ze członkami swojego Kościoła, swojego zboru. Pojawia się tutaj pytanie, w jaki sposób tortować takie historie, jak właściwie podchodząc do tego, że z mojego punktu widzenia chociażby nie, jest, nie jest do końca, całego swojego życia dotyczące tego, jak nasze życie będzie wyglądać z tego, w co będę wierzył, na podstawie takiego przekonania, że sny są przesyłane przez istotę wyższą, mimo iż zdajemy sobie sprawę, że sny są całkowicie nielogiczne i pozbawione sensu, ponieważ w trakcie ich trwania mamy do czynienia z zahamowaniem aktywności kory przedczłowej, czyli tej wyższej części mózgu odpowiadającej za logiczne myślenie. Czyli na podstawie czegoś zupełnie biologicznego i zupełnie nierocjalnego ktoś podejmuje decyzję do całego życia. Ale to się nie skończyło. I to jest zjawisko obecne w naszym świecie w XXI wieku i przyjęło ludzie całej grupy ludności, które głęboko wierzą w to, że sny są przekazami od Boga i przekazują im ważne informacje dotyczące przyszłości i tego, jak powinni powstać. Tak, jeszcze co do tych snów Alicji, to mi się przypomniał taki przykład z książki przypadki Robin San Cruzo. To jest książka o człowieku, który yy, <coughs> przez cały życie tam yy, nie to, że nie wierzył, tylko po prostu olewał sobie chodzenie do kościoła i tak dalej, modlitwę. W końcu jak wyglądował na bezludnej Wyspie miał kilka właśnie takich snów o tematyce sakralnej. Pojawił mu się krzyż, yy, yy, Bóg coś tam do niego powiedział i on po tych kilku snach po prostu nazwał to swoim, mm, że tak powiem, ponownym urodzeniem, tak, ponownymi narodzinami i od tego momentu zaczął już tak soli nie wierzyć. I właśnie myślę, że yy, to może być tak, że jeżeli ktoś przeżywa ciężki okres w życiu, tak to szuka jakiejś właśnie pomocy i tak dalej i tą pomocą może być jakaś istota wyższa. I to może się objawiać yy, na przykład w postaci snów. Ja sądzę, że właśnie yy, tutaj kolega miał rację, bo nie ma nic wspólnego z żadną religią, żadnymi chwarami, z niczym nadnaturalnym, bo to po prostu normalne. Że snu to po prostu normalne, które doświadczamy każdej nocy, a nie jakieś naturalne rzeczy. A co panowie powiecie o telepatii w snach? Czy jest takie znaczy, coś możliwe? czy... Temat po telepatii już był właśnie poruszony tam ileś minut temu, kiedy rozmawialiśmy o wspólnym śniegu. Myślę, że to już temat jest może niewyczerpany, ale trochę już powiedzieliśmy. On. Wydaje się, że takie umiejętności, w umiejętności parapsychiczne, jak telepatia czy telekineza, są to związane właśnie z takimi odmiennymi stanami świadomości, jak y, różnego rodzaju stany transowe i właśnie stan snu. Także y, między innymi dlatego poruszamy dzisiaj ten temat dotyczący zjawisk paranormalnych związanych z snem y, i śnieniem, w racji tego, że y, tego typu zjawiska, te zjawiska niezwykłe jak y, y, jasnowidzenie proroctwa, jak odwiedziny jakichś niezwykłych astralnych istot, jak telepatia, bardzo często właśnie pojawiają się w tym procesie snu i zasypiania. I podobnie jest z telepatią. Wiele osób jest przekonanych, to jest zjawist, zjawisk parapsychicznych, że właśnie kiedy nie pojawiają się różnego rodzaju zakłócenia w postaci sygnałów z zewnątrz, czyli właśnie w momencie snu najłatwiej jest nam skorzystać z tych, umiejętności parapsychicznych, które podobno każdy z nas w sobie nosi i właśnie podczas słoń najłatwiej byłoby przekazywać informacje z mózgu do mózgu. Zbieramy tyle z reclamina. Oddałem książkę, oddałem film oraz czytałem książkę o profesorach Straszmanach. Możemy mieć wiążeć z 7 8 to działamy przez trzysięgę, która również produkuje innych hormonów, które ja idę sen. Znaczy, z tym, to że tak powiem, yy, nie mam na ten temat dużej wiedzy. Kiedyś próbowałem yy, galantaminy, to jest taki lek, żeby właśnie spróbować świadomego śnienia. I powiem szczerze, że nawet były efekty tam. Poprawiła mi się pamięć, częstość występowania tych świadomych snów. Więc jak ktoś może spróbować galantaminy, to polecam, tylko w, oczywiście w rozsądnych dawkach, bo yy, wyższych może powodować, powodować na przykład biegunkę. No dobrze, jeśli chodzi o dimetylotryptaminę, związek, który święci triumfą ostatnio też, jeśli chodzi o nieświadome. DMT jest produkowane naturalnie również przez nasz organizm, mianowicie przez szyszynkę. Tutaj wiele osób zwraca uwagę na to, że szyszynka od wieków w takich przekazach esoterycznych w religiach też Bliskiego Wschodu była nazywana trzecim okiem, czakrą korony. Dużą wagę przywiązywało się do szyszynki. Niektórzy z takich prekursorów medycyny jeszcze w średnim wieku utożsamiali szyszynkę jako to miejsce, w którym jest zlokalizowana ludzka dusza. Tak naprawdę tak wiele informacji pojawia się na temat DNT, nie że ciężko odsiać prawdę od fikcji. Osobą, która rozpoczęła takie badania naukowe nad DMT był dr Richard, Richard Strassman. Doktor Strassman wysunął taką hipotezę, że wydaje mi się bardzo nienaukowo, że od jest jest czymś w rodzaju portalu, drzwi do transportu ducha na zewnątrz, z bramą, przez którą ludzie opuszczają ten świat i zwraca uwagę na to, że yy, duże wydzielanie yy, tej substancji yy, ma miejsce w takich momentach jak na rodzinie i w momencie śmierci. Yy, dlatego DNT jest często kojarzona jako substancja, za pomocą której próbuje się wyjaśniać yy, pewne fenomeny dotyczące ludzkiego istnienia, ludzkiego życia. Yy, na pewno jest to substancja yy, halucynogenna, yy, jeśli wywołuje halucynacje, no to na różnego rodzaju portalach, które oferują sprzedaż różnych substancji, również DMT, pisze się właśnie o tej substancji jako substancji halucynogennej, która daje niezwykłe wrażenia związane z podróżami wręcz, tak, do innych do innych światów. Nigdy nie.. nie Walę GęT, tak? Nawet nie zastanawiałem się nad wpływem tej substancji e, na sny świadome. Dlatego w tej kwestii nie będę się wypowiadał. E, natomiast na pewno święcie na Stream w tych środowiskach ezoterycznych e, jest kojarzona z różnego rodzaju zjawiskami paranormalnymi. Halo, Halo Przemysławie? Halo, halo, halo, Radio Paranormalium, witamy. No to może powiem tak, no chciałem nawiązać właśnie do, do, do dzisiejszej dyskusji na temat snów i doświadczeń właśnie, y, jeśli chodzi o sny. To powiem wam tak, że no, jestem człowiekiem, no powiedzmy, wierzącym i też doświadczyłem różnych takich, takich właśnie rzeczy. Chodzi o to, że... Y, <ścoughs> miałem wrażenie, jakbym po prostu parę, parę razy wyszedł po prostu z, w czasie snu jakby z mojego, mojego ciała. Widziałem po prostu z, moje ciało jakby z góry. To Trwało to może, ja wiem, z 5 do 10 minut i to znaczy tak i za drugim i za, takie coś miałem trzy razy. I chodzi o to, że za każdym razem, jak miałem, mi się przytrafiło coś takiego, to po prostu, no, nie mogłem po prostu wrócić do swojego ciała. Jakby po prostu coś mnie ciągło, żeby po prostu tam nie, nie wrócić. Po prostu bo zawsze było to, było to w czasie mojego snu, w nocy i co jeszcze mogę powiedzieć, to, że za ostatnim razem też tak, takie coś miało właśnie, takie zdarzenie i po prostu też weź, właśnie w czasie snu wyszłem, widziałem sw swoje ciało z góry, jak leżałem po prostu na łóżku i byłem bardzo zszokowany tym wszystkim, bo nie wiedziałem, co się dzieje, ale później zrozum i, i podeszłem do okna i zrozumiałem, że po prostu, mm, że coś ze mną się dzieje nie tak i chciałem z powrotem jakby wejść do, do, do swojego ciała, ale po prostu jakaś siła po prostu mnie odpychała. Nie, nie mogłem po prostu, nie, nie mogłem, nie miałem takiej mocy. I pamiętam, że yy, zacząłem prosić Pana Boga o pomoc, żeby coś zrobił w tym, w, w tym stanie, bo yy, zaczęło mnie to niepokoić. I zacząłem prosić Pana Boga, zacząłem się modlić, zmówiłem ojczy Nasz chyba kilka razy i zdrować Maryjo. I momentalnie jakaś wielka siła, coś się stało, że momentalnie zaczę... po prostu z powrotem wróciłem do swojego ciała. I... Czy mi słuchać dobrze? Tak. No i chodzi o to, że... że po prostu takie coś miałem trzy razy i po prostu dla mnie to jest po prostu... Wiele razy słyszałem na temat właśnie takich, właśnie tak tutaj niektórzy słuchacze też mówią o takich doświadczeniach i powiem tylko tyle, że na podstawie moich doświadczeń. Oj Przemku, niestety coś cię, coś cię urwało. Halo? Jakiś problem, tak? Już jesteś z powrotem, już się słyszymy. Tak. No to mnie dobrze, Tak. Hm. No, troszkę, troszkę obcięło ci jakość dźwięku, ale, ale słychać całkiem nieźle. No także chciałem tylko powiedzieć, że po prostu według moich na przykład obserwacji, moich doświadczeń, nie każdy nie, każ, nie każda osoba na ziemi ma, ma takie coś dane, nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Że jedni takie coś właśnie przechodzą, mają takie doświadczenia, a niektórzy na przykład nie nie wiem, mi się wydaje, że na przykład tak według mnie wed, jestem człowie, osobą bardzo skromną i tego, ale mi się wydaje, że mm, czuję się, jakbym był taką osobą nie wiem, albo wy, może nie wybraną, ale która y, y, dostąpiła po prostu właśnie te, tego doświadczenia od, od tam z góry, nie? nie wiem, Także kiedyś byłem sceptyczny na ten temat, ale po prostu poprzez moje doświadczenia wiem, że, że po prostu, że coś takiego istnieje i to jest naprawdę. I na pewno jeśli to jest po prostu y, y, czynnik y, osób wyższych od nas, na przykład y, no to, na przykład czy tam Boga, czy tam istot, na przykład które jakby są nad nami to mi się wydaje, że to wszystko ma jakiś tam głęboki sens i no, także co jeszcze mogę powiedzieć, mogę powiedzieć to, że y, miałem parę snów jeszcze, snów takich, że widziałem y, ciemną istotę w moim pokoju też parę razy, widziałem ją, ją na oknie, nie wiem czy słyszałem właśnie o takich właśnie też zdarzeniach, że wiele osób też spotykało po prostu albo widziało taką ciemną postać niby w kapturze. Ja też, ja też ją widziałem dwa, trzy razy u mnie w domu i zawsze było to dwa razy może nie tak na pół, na, w, między, w pół śnie. Nie wiem. Także... No i mam, miałem zawsze takie, takie wrażenie ostatnio, że jakby tam gdzie mieszkam po prostu to miejsce jakby było, jakby było nawiedzone. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo, bo po prostu różne dziwne rzeczy się po prostu działy, także jeszcze mogę, mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że hmm, jeśli naprawdę tak jest z tymi wszystkimi zjawiskami, no to, a wierzę, bo po moich doświadczeniach, że, że tak jest, to po prostu mogę tylko powiedzieć, że po prostu nie jesteśmy po prostu sami. Nie jesteśmy sami jest ktoś nad, nad nami i to wszystko. I dziękuję za dy dyskusję. Nie wiem, co tam inni będą na ten temat myśleć, ale wiem, że po prostu jeśli ktoś właśnie ma, przeżył takie sny albo różne doświadczenia to mówię, nie każdy ma to dane nie, nie, każdy, nie, nie każdy człowiek ma to dane i, i to wszystko, dziękuję bardzo o. dziękujemy Przemku bardzo serdecznie dziękujemy Przemkowi za podzielenie się swoimi doświadczeniami panowie, może jakiś komentarz Dobrze, jeszcze wracając do wypowiedzi Przemysława, oczywiście bardzo szanujemy twoje, twoje zdanie i Twoje własne osobiste doświadczenia w tym temacie. Natomiast zostało przeprowadzone, można powiedzieć, cała gama, ogrom badań, które, które po prostu wskazywały na to, że oczywiście istnieją tego typu zjawiska przebywania poza ciałem albo, albo po prostu wyobrażania sobie. Przebywania poza ciałem, tak? Ponieważ nauka wciąż mówi nam, że jest to iluzja. Natomiast po prostu narzuca nam się od razu interpretacja, można powiedzieć. W większości z nas narzuca się jakaś interpretacja i tak osobie, która ma tego typu zjawiska i mieszka w okręgu kulturowym, w którym wyznawany jest muzułmanizm, może zobaczyć Allaha, albo postaci religijne związane z tą właśnie religią. Natomiast osoba wyznająca chrześcijaństwo może zobaczyć właśnie Boga chrześcijańskiego, Jezusa, bądź odnieść się do takich właśnie modli. I może to takie samo zastosowanie może być w innych religiach. Może być użyta myśl, albo cokolwiek innego, żeby wyjść z tego stanu. Przykładowo Robert Monroe podawał technikę skupienia się na własnym palcu, nogi która jakoby miałaby nas wysłać do ciała. Składowo on opisywał też w swojej książce przykład, kiedy mimo, że nie uważał się za osobę wierzącą, zaczął bardzo głęboko modlić się do chrześcijańskiego Boga, natomiast nie dało to zupełnie nic, tak? Więc jak widzisz, nie działa to w każdym przypadku, chyba że trzeba by uznać, że Bóg wysłuchuje prośby osób tylko tych, które przedtem były bardzo głęboko wierzące, tak? więc można po prostu dojść do takiego wniosku, iż, iż jest to jakaś narzucona przez nas interpretacja, bo tak naprawdę widzimy os y, przykładowo jakąś postać w pokoju, przez y, przezroczystą postać albo od której bije jakaś jasna łuna i co powie o tym obiektywny obserwator? Po prostu opisze to zjawisko. Natomiast y, co powie osoba ugruntowana przykładowo w jakiejś kulturze albo religii. Wydaje mi się, że jej opis będzie zupełnie inny. Będzie nacechowany właśnie określeniami typowo religijnymi. Przykładowo Bóg w swojej potędze i wszechmocy pozwolił dostąpić mi zjawiska wyjścia z ciała i zobaczyłam, zobaczyłem anioła, od którego biła jasna aura, która odzwierciedlała doskonałość i wszechpotęgę Boga i tak dalej i tak dalej. Natomiast wydaje mi się już, już jest to właśnie w dużej mierze właśnie odzwierciedlenie naszych własnych poglądów. Tutaj może dam jeszcze wypowiedzieć się Mariuszowi. Można właściwie tylko tutaj przyklasnąć te, temu o czym mówił kolega Mateusz. Ja darzę wielką estymą te opowieści ludzi, którzy dzielą się z nami swoimi doświadczeniami, ty, tych słuchaczy, którzy dzwonią i mają odwagę się z nami podzielić, więc z tego miejsca ja ogromnie dziękuję Przemkowi za jego opowieść. Odniosłem takie wrażenie, słuchając tutaj historii Mateus Przemka, że bardzo wręcz cierpi. Bardzo wręcz cierpi przez te zjawiska, których doświadcza to opuszczanie własnego ciała, te wspominanie o istotach tutaj supranaturalnych i wreszcie dojście do momentu, w którym mówi niejako o tym, że, że czuje, iż miejsce, w którym się znajduje, obecnie jest nawiązane. To wszystko sprawia, że Przemek niezwykle cierpi doświadczając tych zjawisk, o których opowiada. Wierzę i bardzo głęboko wierzę w to, że te doświadczenia, z którymi, o których Przemek nam opowiadał i którymi się z nami dzielił, są dla niego bardzo, bardzo realne. Tak samo dla mnie realne było doświadczenie tej istoty, która wyszła ze ściany i promieniowała właściwie tym złem stojąc przy moim łóżku i wpatrując się we mnie, byłem głęboko przekonany o jej istnieniu i o jej realności. Nasz mózg potrafi płatać nam niezwykłe figle. I te zjawiska, o których mówi Przemek, sprowadzają się właściwie do dwóch rzeczy. Po pierwsze doświadczenie. Doświadczenie czegoś niezwykłego, jak chociażby paraliż senny, czy przekonanie opuszczania własnego ciała. A druga rzecz to ich interpretacja. Ich interpretacja zależy od tego, od tego właśnie w jakim kręgu kulturowym ktoś się wychował, o czym mówił też kolega Mateusz. Ktoś jest wychowany w takiej wierze chrześcijańskiej i od małego przekazuje mu się informacje o tym, że istnieje jakaś istota nadprzyrodzona, istota supranaturalna, czyli taka, która nie podlega prawom naturalnym, to może sobie to zjawisko tłumaczyć w ten właśnie sposób jako ingerencję takiej istoty supranaturalnej, tylko pojawia się pytanie czemu taka ingerencja miałaby właściwie służyć? Jedyną odpowiedzią, którą mógłby udzielić Przemek w takiej sytuacji rzeczywiście sobie udzielił, to, że w jakiś sposób jest opętany, tak, czy miejscu, w którym się znajduje, i jest to tętane. taka interpretacja interpretacja wprowadzająca się do niewyjaśnionego właściwie wiąże się z ogromnym cierpieniem i właściwie nie przynosi żadnej ulgi i żadnego rozwiązania Przemkowi także ja dużo bardziej zachęcałbym do tego żeby zwrócić się do takich bardzo praktycznych rad o których mówił też Mateusz odnośnie tego w jaki sposób wracać do swojego ciała Dorad związanych też z paralizmem sennym, bo myślę, że to opowieści o jakiejś istocie w kapczurze, yy, która była obserwowana, jak również Przepraszam bardzo, mamy słuchacza na antenie, ale słuchacz zaczął coś sumieć. Chciałbym się podzielić również swoimi doświadczeniami. Ostatnio obudziłem się w dość nietypowej pozycji. Zwykle sypiam na prawym boku. Tym razem obudziłem się na plecach, a raczej nie sam, tylko obudziła mnie postać, która centralnie pojawiła się w moim pokoju i trzymała mnie lodowatymi rękami za moje ręce. I postać była tak namacalnie fizycznie realna, że trudno mi było w ogóle jak gdyby odnieść się do tego sceptycznie. Także nie wiem, nie, wiem, nie wiem w ogóle do jakiej kategorii to jak gdyby przerównać, ale takie realne, realne doświadczenie mnie spotkało. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego całego przyciągania tych wszystkich zjawisk i, i rzeczy miałem dużo takich przypadków w swoim życiu nawet z tego lata raz leżąc na łóżku troszeczkę chory po imprezie miałem cały czas w głowie, żeby posłuchać sobie jeden utwór, ja go oczywiście gdzieś tam miałem, ale po prostu stan zdrowia raczej nie pozwalał mi żeby ten utwór sobie samemu znaleźć i włączyć, myślałem o tym intensywnie intensywnie, później przerzucałem stacje radiowe i natrafiłem centralnie na ten utwór, który się w radiu pojawił i to jeszcze w takiej wersji, w której zwykle nie był grany. Drugi taki przykład z przeciąganiem rzeczy może być to, że kiedyś poznałem jedną koleżankę, z którą chodziłem do klasy, i zawsze kojarzył mi się jeden kawałek z nią tak samo utwór muzyczny i y, kiedyś była taka sytuacja że odprowadzałem ją na przystanek chodziliśmy razem do klasy y, i zaraz po odprowadzeniu ją na przystanek włączyłem sobie radio w, w telefonie lokalne i w ten utwór właśnie poleciał. także ja bym to nazwał jakby zdalnym materializowaniem czegoś takiego. Może Być może to jest związane z moją liczbą numerologiczną 22. I właśnie gdzieś tutaj w, w, w ogólnie w, w naszej naturze bym tego szukał bardziej. Nie w jakichś innych czynnikach zewnętrznych, że to jacyś przewodnicy wpływają na umysły innych ludzi i tak dalej. Jest siła materializacji. Sam, sam również przeżyłem różne inne ciekawe rzeczy, no ale to już się nadaje na inne audycje. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękujemy również, pozdrawiamy i życzymy ldk -ów. Mariuszu? Ja też ogromnie dziękuję, tak jak mówiłem, jestem ogromnie wdzięczny za te wszystkie relacje, które są przekonywane. Wielokrotnie podkreślałem tutaj na antenie Radia paranormalnego, że tego typu doniesienia, choć bardzo ciekawe i na pewno znaczące, warte zastanowienia się i analizy, są tak naprawdę dowodami anegdotycznymi. Dowodami anegdotycznymi, czyli takimi, które komuś się przydarzyły, których nie jesteśmy w stanie już poddać badaniu, możemy je z analizować, ale tak naprawdę nic nie udowadniają. Natomiast to, co ma w nich ogromne znaczenie, to ten komponent emocjonalny, czyli to, jak bardzo oddziałują na te osoby, które tych zjawisk doświadczają. Być może ktoś inny nie zwróciłby uwagi właściwie na te kwestie, o których mówił tutaj słuchacz, czyli na tą muzykę, która się pojawiła chociażby. Natomiast on zwrócił i opowiedział nam o tym, Dlatego, że poruszyło go to w jakiś sposób w jakiś sposób emocjonalnie I to jest chyba. Taka główna kwestia, która sprawia, że tego typu zdarzenia mają dla nas znaczenie, choć tak naprawdę zastanawiam się, czy powinny mieć, czy nie są rzeczywiście tylko, tylko i wyłącznie wynikiem jakiegoś przypadku. Co do tej pierwszej opowieści, no to skłaniałbym się nadal ku, tych, ku tym odwiedzinom nocnych gości Bedroom Visitors, o którym dzisiaj mówiliśmy i tłumaczyłbym to właśnie na zasadzie napadowego y, paralizu sennego. Z dużą dozą, myślę, takiego krytycyzmu i sceptycyzmu należy podchodzić do wszystkich doświadczeń, które mają miejsce y, podczas dwóch stanów, dwóch zdarzeń. Przechodzenia od snu do jawy i od jawy do snu. To są te momenty, y, w których najczęściej pojawiają się właśnie tego typu zjawiska i to są momenty, w których najczęściej y, zaciera się granica między tym, co znajduje się tylko i wyłącznie w naszym myśle i tym, co znajduje się w świecie rzeczywistym. Ja, jak już mówiłem, głęboko wierzę, że dla Pana to doświadczenie było jak najbardziej realne i ta postać była jak najbardziej namacalna, która trzymała za dłonie, ale równie realna i równie namacalna była dla mnie ta ciemna istota, która stała nad moim łóżkiem. a dzisiaj w zupełności jestem całkowicie absolutnie przekonany o tym, że miałem do czynienia z pewnym zjawiskiem e, biologicznym, zjawiskiem e, neurologicznym, które można wyjaśnić sposobem, w jaki funkcjonuje mój, mój umysł. E, także w ten sposób myślę, że powinniśmy to wyjaśniać i że to może też przynieść ulgę wielu osobom, jak chociażby Przemek, który e, boryka się z tymi wszystkimi zjawiskami, o których dzisiaj mówił e, i które, tak jak mówiłem, sprawia wrażenie jakby cierpiał z ich powodu. Uważam, że gdyby podszedł do tego w sposób taki bardziej racjonalny, no to przyniosłoby mu to ogromną ulgę. Wiele osób, które być może nie słyszały o istnieniu czegoś takiego jak napadowy paraliż senny, a borykały się z odwiedzinami nocnych gości, y, poczuje dużą ulgę po wysłuchaniu naszej dzisiejszej audycji i tego wszystkim y, wszystkim życzę. Tak, tak, wracając jeszcze do tego przykładu z muzyką i ze świadomym materializowaniem czy zdalnym materializowaniem teoretycznie, tak? Przykładowo też posłuszę się swoim przykładem, o którym już wcześniej wspominałem, jakoby prześladowała mnie pewna liczba, mianowicie liczba 37. I miałem taki okres w życiu, kiedy podświadomie widziałem ją praktycznie wszędzie i wydawało mi się, że jest to coś nadnaturalnego. Teraz już mam na ten temat troszeczkę inne zdanie. I właśnie obudziłem się kiedyś pewnego dnia i miałem w myśli, miałem w głowie tylko jedną myśl, tylko jedną piosenkę, zespołu Billy Talent, akurat tak wspomnę, jeszcze dokładniej. I po prostu strasznie, odczuwałem straszną przemożną chęć wysłuchania i Nie miałem, nie miałem w zasadzie pojęcia dlaczego, aczkolwiek obudziłem się z tą myślą i, i chciałem ją tak jakby zmaterializować. Znalazłem ją na telefonie, co się okazało. Jako jedyna ta piosenka z całego zbioru moich MP3 kończyła się na na liczbę 37, tak? Czyli trwała 3 minuty 37 sekund. Przejrzałem cały zbiór pozostałych mp 3 Okazało się, że żadna inna nie kończyła się właśnie na tę liczbę. Wtedy właśnie poczułem jakąś, jakieś takie straszne uczucie tego, iż to musi być coś paranormalnego, iż skoro wszędzie widzę tę liczbę, to właśnie jakiś wyższy byt objawił mi ją właśnie za pomocą tej myśli. Natomiast teraz podchodzę do tego o wiele bardziej sceptycznie. Sądzę, że po prostu moja podświadomość wychwyciła kiedyś to, że ta piosenka jako jedyna z wielu kończy się właśnie na tę liczbę i skoro podświadomie odnajdywałem te liczby we, wszel we wszelkich zdarzeniach z mojego życia, wtedy właśnie zobaczyłem ją także szukając tej, tej piosenki właśnie w telefonie. A wracając jeszcze do Przemka, tutaj pozwolę sobie nawiązać do, jeszcze do tego, o czym powiedział ponieważ tak jak nie możemy rozprawić się ze wszystkim, o czym powiedziałeś, tak? To są twoje doświadczenia i ty masz przeczucie o ich realności, i o tym, iż one coś naprawdę dla ciebie znaczą i okej, okay, my możemy przeciwstawić swoje kontrargumenty, natomiast nie możemy całkowicie zmienić twojego toku myślenia, natomiast możemy całkowicie rozprawić się z ideą tego, iż ktoś jest predestynowany do tego typu doświadczeń, ponieważ teraz w dobie internetu Każda osoba może przeczytać o OOB, każda osoba może przeczytać o danych metodach, każda osoba może je wypróbować po czterech godzinach snu rozbudzić się, próbować WILDA czy, czy właśnie metody 4 plus 1, bo to jest różnie nazywane, bądź nazywane jest też metodą dla osiągnięcia świadomego snu, bo wiadomo, iż te zjawiska są bardzo pokrewne, bądź też są tym samym. tak? I nie ma żadnego takiego wyznacznika, dla którego ktoś miałby doświadczać takich stanów, to, iż ktoś jest głęboko wierzący lub nie, ponieważ doświadczają tego osoby kompletnie tak zarówno głęboko wierzące jak ty, jak i kompletnie religijne i osoby z różnych zakątków świata, gdzie, gdzie wyznaje się zupełnie inne religie, bądź gdzie panuje zupełnie inna kultura, tak więc naprawdę nie można powiedzieć, że ktoś jest do tego predestynowany. Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, nie wiem, czy jesteś osobą wyznania rzymskokatolickiego, natomiast Kościół katolicki, który osobiście ja i większość ruchu, do którego zdania nie przywiązujemy większej uwagi, natomiast on twierdzi, że takie, katechizm Kościoła katolickiego twierdzi, że takie doświadczenia nie są darem od chrześcijańskiego Boga, tylko jest to jakimś typem spółkowania z szatanem, okultyzmem, i czymś takim, oczywiście to tylko gwoli wyjaśnienia, to nie jest moja opinia ani nikogo, myślę nikogo, kto bierze udział ze mną w tej audycji, tak więc tak więc to jeszcze co chciałem dodać. Chciałem się dodać też, przepraszam, że przedrząłem tą około to dać, nie miałem mieć normalnie mówić, ja chciałem też dodać, że co do tej muzyki to też miałem kiedyś takie doświadczenie, że byłem, byłem właśnie bardzo zainteresowany obej, chciałem to osiągnąć i Mm. Słucham radio przed tym I zaczęłam takie tytuły A kiedyś przyjedna czy pora I coś takiego I wtedy miałem takie wrażenie Że ktoś to specjalnie odtwarza Że, y, że to dotyczy mnie Akurat Przemo ponownie dzwoni prosimy. Tak, no to ja chciałem tylko wrócić właśnie do rozmowy i do tych wypowiedzi, co usłyszałem poprzednio. To Zacznę, mogę powiedzieć tak, bo tutaj właśnie padło słowo, zdanie, że, bo ja powiedziałem, że, że mają takie doświadczenia osoby, które w pewien sposób może są jakby wybrane przez te osoby wyższe tam, to znaczy, ja jestem chrześcijaninem, katolikiem, ale tutaj właśnie było, ktoś powiedział twierdzenie, że niezależnie od wiary, to każdy jakby pod punktem swojej wiary ma takie swoje doświadczenia odnośnie pod kątem religii. Według mnie na przykład niezależnie od tego, kto i w, co wie, w, jak, w jaką religię wierzy, Moim zdaniem to nie ma, no nie wiem, najmniejszego znaczenia. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, bo jak już wspomniałem, te moje doświadczenia, te wyjście z ciała i, i te różne doświadczenia typu właśnie to, że ta osoba była u mnie na przykład w domu i różne rzeczy się działy, ja tego po prostu nie chciałem, nie by, nie byłem, nigdy tego nie przechodziłem, jeśli chodzi o te wyjście moje z ciała te, te, te, trzykrotne, to było wbrew mojej woli, to znaczy jakbym po prostu, ja wiedziałem, że coś takiego jest, są takie doświadczenia, interesuję się takimi rzeczami, nie, ale chodzi o to, że to wszystko działo się wbrew mojej woli i na przykład tym trzecim razem było tak właśnie, że jak wyszedłem z tego ciała, jak wspomniałem wcześniej, i, że modliłem się yy, yy, modlitwami właśnie katolickimi, czyli typu ojczynarz i tak, i tak dalej, to znaczy do, modliłem się bardzo dosyć długo i one nie przynosiły efektu od, yy, momentalnego. Dopiero za jakimś, za jakimś yy, dopiero którymś tam yy, razem dopiero po prostu jakby ta siła spowodowała to, że mogłem po prostu powrócić do swojego ciała. Nie wiem dlaczego tak, tak, się, tak, się, tak się dzieje. I jeszcze mogę tylko coś powiedzieć. Na przykład kiedyś miałem też takie doświadczenie. To było gdzieś może 3 lata temu. Po prostu spałem w nocy. I miałem wrażenie, że jakby mnie nawiedziły trzy duchy. Ja je, ja je widziałem, to znaczy one i one w pewnym momencie po prostu y, jakby zaczęły dusić mnie za szyję. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak się działo i tego i zacząłem krzyczeć i po prostu pół domu obudziłem i momentalnie te duchy wszystkie po prostu te trzy istoty, bo ja je, je widziałem z tyłu, y, że mnie dusiły po prostu strasznie. Nie wiem czy chciałem je udusić, nie wiem dlaczego i momentalnie znikły i od Aha. tego momentu i od tego momentu po prostu mam straszne problemy po prostu na przykład z kręgosłupem innym, nie? Nie wiem dlaczego, to też tego nie mogę, nie mogę sobie to po prostu tego, jak się mówi, wytłumaczyć, dlaczego tak się stało od, od, od tamtego momentu. Nawiązując w ogóle do, dzisiaj, do, do, do dzisiejszej dyskusji na temat właśnie tych y, wyjścia i jest strzała tak, to, tak dalej, mogę tylko, mogę tylko stwierdzić jedno, że y, Nieważne, jakie jesteśmy w wiary, czy jesteśmy katolikami, czy tam muzułmanami, czy tam wierzymy w jakąś inną, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo nie, nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale mi się wydaje, że jeśli ktoś jest na przykład, choć trochę na przykład tam wierzący, jest człowiekiem dobrym, jakby mam takie, taki, ja odnoszę mu takie wrażenie, jakby otwierał jakby od siebie, tak, jakby taki kanał, nie wiem, dla, dla, taka transmisja jakby nawiązywała, że oni tam po tamtej stronie, oni to wiedzą, czują i w pewien sposób jakby to wszystko jakby tak działa, nie wiem, co o tym sądzicie, myślicie, ale mi się wydaje, że yy, na przykład yy, człowiek jest taką yy, istotą, że yy, bez po prostu, nie wiem, po prostu, be, to wszystko, jeśli na przykład miałby to być taka jak tam iluzja, czy bajka, nie miałby najmniejszego sensu a i to wszystko, takie są moje doświadczenia i ja jestem, jak wspomniał, jestem człowiekiem wierzącym, katolikiem, ale mówię, te moje doświadczenia, to wszystko i to, co ja myślę, to nie ma nic wspólnego po prostu z wiarą, po prostu to się dzieje autom automatycznie, nie wiem, dziękuję to wszystko. Dziękujemy Przemku. Panowie może parę słów e, komentarza. To może teraz, e, może teraz gołąb. E, wracając, ja chciałbym powiedzieć, że e, nie zgadzam się z tym, że nieważne jakiej wiary jesteśmy, to i tak e, zobaczymy Boga. Bo nasza wiara, religia głównie zależy od rodzinie, w jakiej jesteśmy wychowani. I wiadomo, że na przykład e, w rodzinie muzułmańskiej nie będzie katolika, tak samo w rodzinie hinduskiej nie będzie. Muzułmanina, tak? I na przykład yy, myślę, że muzułmanin w takiej sytuacji jak twoja Przemku może nie zobaczyłby Allaha, ale zacząłby się do Niego modlić. Bo wiesz, raczej by się nie zaczął modlić do Boga, ale zacząłby się modlić do Allaha i, yy, i miałby, że tak powiem, dokładnie te same doświadczenia, tak? Czyli po prostu wszedłby do swojego ciała. I myślę, wydaje mi się przynajmniej, że Bóg jest tego świetną metodą afirmacji. Że jeżeli zaczniemy się modlić do Boga o świadomyślenie, modlić się do kogoś, do, ko do kogokolwiek, to jest naprawdę świetna afirmacja, bo wtedy wiemy, że ktoś tam w górze czuwa nad tym, żebyśmy tej nocy mieli świadomy sen, albo żebyśmy coś zrobili. I tyle ode mnie. Nie to nie afirmacja, a mantra taka jakby. Wydaje się też, że Przemkowi chodziło o to, iż on później już zwracał uwagę na to, iż w zasadzie żadna religijna interpretacja nie ma większego znaczenia i to, czy jesteśmy muzułmanami, buddystami, czy kimkolwiek innym, w zasadzie on jest, się za katolika, tak? natomiast opowiadał to w zasadzie z punktu widzenia osoby, która po prostu ma takie doświadczenia i snuje po prostu teorię na temat tego, iż to, to dla niego jest tak realne, iż nie może to być dla niego iluzją, tak? I po prostu przypuszcza, iż istnieje jakiś wyższy wpływ, który nad tym wszystkim czuwa. Nie, nie mieszał już do tego teorii religijnych, ani jego yy, katolickiego wychowania, natomiast wydaje mi się, że trzeba jednak pamiętać, iż ono ma na to bardzo wielki wpływ na to, co po prostu, to co jest nam wpojone od samego dzieciństwa w podświadomości, jeśli doświadczamy tego typu zjawisk, które z dużym prawdopodobieństwem przyciągają właśnie takie doświadczenia, które później kwalifikujemy jako przeżycia sakralne i religijne, to wtedy właśnie dochodzimy też do takich wniosków, że skoro coś, coś takiego przeżywamy i doświadczamy czegoś takiego, no, no to musi to właśnie wynikać z tego, iż istnieje coś więcej, istnieje jakaś osoba, która, która jest ponad nami. Natomiast, Natomiast tak naprawdę może to być tylko nasze osobiste przekonanie i tak jak mówił wcześniej Mariusz, mózg, mózg po prostu kocha nam robić figle, tak więc nigdy nie możemy być wszystkiego pewni, przyjmować wszystkiego na wiarę, natomiast oczywiście każdy ma prawo do własnych poglądów i interpretacji. Moim zdaniem tego są bardzo wielu sceptyków, filozofista, emocjami, innymi Zajmował się dodaniem tego, był sceptykiem, a, a doświadczył tego. I nie, nie zainteresowanie na to powinna religia, gdyż y, różne osoby widzą inne, różne rzeczy. O, y, nie wiem, jak to się tam szczególnie nazywa, ale niektórzy mogli zobaczyć tam po, po tym wyjściu niby mogli zobaczyć anioły, niektórzy jakieś tam nie wiem, inne rzeczy. Y, to zależy właśnie od od tego, gdzie się wychował, od tej, się powiedziało wcześniej. Panowie, będziemy już kończyć powolutku. Mamy jeszcze jakieś 3,5 minuty czasu antonowego, dlatego poproszę tutaj panów o neuronautów i naszych gości o kilka słów podsumowania. Kto by chciał podsumować dzisiejszą audycję w kilku słowach? Może Mariusz? Bardzo chętnie się pokuszę. Zacznę może od tego, że wszystkie te tematy, które są związane z zjawiskami nadprzyrodzonymi, które w jakiś sposób łączą się ze snem i śnieniem, ten temat wyczerpany właściwie nie został i nie omówiliśmy wszystkiego, czego przygotowaliśmy, ale to pokazuje nam tylko, jak bardzo złożony jest to spektrum tych niezwykłych i tajemniczych zjawisk związanych ze snem. Właściwie e, większość tych niezwykłych doświadczeń, jak chociażby e, samo zapłon, samo spalenie, e, czy nawet świadomość e, jakichś e, bytów, nie ma bytów niebiologicznych, nie, nie jak chociażby e, historia myślącego komputera z 1987 roku, który w miejscowości Stockport, w angielskim hamstwie Cheshire, e, budził się w się, właściwie sam, a później przeżywał coś, co przypominało ludzką hawerem. Yy, także bardzo wiele zjawisk związanych ze snem i śnieniem, zjawisk, o których mówimy niewyjaśnione, o których mówimy paranormalne. Zresztą sam sen i kwestie związane ze snem i śnieniem yy, są do dnia dzisiejszego niezbadane i nie posiadamy odpowiedzi na yy, wiele pytań związanych ze snem i śnieniem. To, co jest w snach, yy, to fakt, że każdy z nas doświadcza, że każdy z nas może je badać. Świadomy sen, lucid dream jest taką metodą dostępną yy, każdemu zainteresowaną. Metodą, która może posłużyć do tego, żeby bezpośrednio każdy mógł badać i eksplorować ten świat marzeń Mamy nadzieję, że będzie to związane z takimi bardzo przyjemnymi doświadczeniami. W mniejszej mierze zaś się z różnego rodzaju zjawiskami, które wydają się być nieprzyjemne i w sposób nieprzyjemny wpływać na życie. Chociażby tutaj Przemka, który do nas zadzwonił i podzielił się swoją historią. Z tego miejsca, z racji tego, że to ostatnia audycja przedświąteczna, chciałbym życzyć również wszystkim słuchaczom bardzo dobrych, bardzo wesołych y, świąt. Czy będą one rozpatrywane w kontekście y, takim bardzo religijnym, y, czy też świeckim, jako czas, który można spędzić z rodziną, to życzę Wam, żeby to był też czas takiej y, refleksji i zastanowienia się nad tą jedną trzecią swojego życia, który spędzamy y, we śnie. Może warto przy tym y, wigilijnym stole chociażby podzielić się y, swoimi doświadczeniami cennymi, y, tym, co się ostatnio y, nam śniło. Kiedyś rozmowa o snach była pewnego rodzaju tradycją, związaną też z tym, że sen był podzielony na dwie fazy, przedzielone taką godziną aktywności, kiedy ludzie spotykali się, kiedy rozmawiali o tym, co się myśliło. Ja dzisiaj opowiadano o grupach religijnych również, które przywiązują ogromną wagę do snów. Ludzie dzwonią do siebie, aż przekazywać, iż Chciał ci takie, a takie coś się przyśniło, ponieważ sny były traktowane bardzo serio jako coś yy, bardzo ważnego, jako przekaz od jakiejś istoty supranaturalnej. Yy, mówiłem o tym w, w kontekście takiego trochę yy, zaniepokojenia tym, że tak wielką wagę można przywiązywać do czegoś, o czym ja mówię czasem, że jest nieracjonalne, jest irracjonalne i nielogiczne, yy, ale to przywiązanie do jednej trzeciej swojego życia, do świata snu, do wagi, jaka związana jest ze snem, to jest coś, czego możemy tu ludziom zazdrościć. I to jest coś, czego możemy zazdrościć tym, którzy byli przed nami. Myślę, że rozmowa o smiarkach, w miejscu w gminnym stole, taki powrót do przykładania wagi do świata sennego, to jest fajna tradycja, do której możemy powrócić. Może praktykowanie świadomego śnienia i badanie tego świata sennego będzie też czyjąś czyimś noworocznym postanowieniem czego głęboko życzę. Jeszcze raz w imieniu ruchu ono życzę wszystkim bardzo wesołych świąt. Również życzę wszystkim w swoim imieniu oraz w imieniu całej ekipy Radia Paranormalium, wszystkim słuchaczom zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Niestety czas nam już się skończył, dlatego musimy się pożegnać. To była audycja Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Przy mikrofonie mówił do państwa Marek Senkiewelios, a po drugiej stronie byli z nami Oney Ronauci, Fallenleaf, Robert Niemiec, Mariusz Sobkowiak, Mateusz Smaga, Dawid Rudnicki, a także nasi słuchacze i zaproszeni dzisiaj goście, Matki 121, Gołąb oraz Amros. Nie wiem, czy wszystkich wymieniłem, był jeszcze Kuba Axius. Dzisiaj dosyć mieliśmy sporą ekipę, dlatego nie jestem pewien, Przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem, nie było na pewno celowe. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia. Życzymy pięknych, kolorowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów.